Sobota 29 października 2022 roku. Słuchacie właśnie 418 nawiązanego podcastu na blogu Necropolitan. A po tej stronie mikrofonu witają się z wami trzy generacje rodu Stroud. Senior Hubert, witam Cię. E, witam również, dzień dobry, cześć. Jego syn Michał, witam. Cześć. I mi przypada rola wnuka Szymon Cieśliński. Witam również wszystkich, słuchaczki, słuchaczy. Ach, stało się. Tuż za rogiem czai się Halloween 2022 roku. Spełniamy więc nasz plan i omawiamy dla Was nową trylogię Halloween, a więc filmy Halloween z 2018 roku, Halloween Kills czy też Halloween zabija z 2020. I Halloween Ends z 2022 roku. Świeżynka sprzed w sumie nie wiem ilu, tygodnia, dwóch. No w Polsce dopiero od wczoraj w kinie, a po polsku Halloween.finał. Mhm. W kolejnych latach omawialiśmy dla Was dotychczasowe losy postaci granej w oryginalnym Halloween przez Jamie Lee Curtis, czyli Laurie Strode. Teraz właśnie w 2018 roku dostaliśmy typowe, nietypowe, to w sumie teraz ciężko powiedzieć, bo... To do pewnego stopnia też nie jest już rzecz aż tak wyjątkowa, jak wcześniej. Ale chodzi o to, że ta nowa trylogia jest z jednej strony sequelem, czyli kontynuuje fabułę, a czy nie fabułę, ale losy postaci, które znamy właśnie z oryginalnego Halloween, z tego pierwszego filmu, który zapoczątkował franczyzę, ale jednocześnie pomija wszystkie. Pozostałe i y, skupia się właśnie na tym wątku East Stroud y, i miasteczka Hedonfield 40 lat później, bo tyle lat minęło właśnie od wydarzeń, y, które śledziliśmy w pierwszym filmie. Teraz właśnie przenosimy się do roku 2018. I też ten film można było pierwszy raz w 2018 roku zobaczyć. Ale czy tak my go zobaczyliśmy? No to jest trzecia linia czasowa, nie? No bo mówiliśmy o tym już przy obu, e, w obu podcastach. Przy czym ona jest o tyle nietypowa, że ona kontynuuje tylko pierwszy film. Bo poprzednie dwie linie czasowe były dwoma różnymi kontynuacjami drugiego filmu. Halloween mm -hmm. 2 z roku 1981. E, natomiast tutaj Halloween, ten Pierwszy film jest sequelem filmu Halloween z roku 78. Do tej pory takiego sequela, to znaczy był jeden, Halloween 2, nie? Ale mhm. ten Halloween pomija Halloween 2. Tak jak i wszystkie inne filmy. No trzecia linia czasowa po prostu. Mhm. I czy sięgnęliście po niego już w roku premiery? No ja przyznam się szczerze, że nie, bo jakoś tak wypadło, że ja do kina nie trafiłem na ten film i w zasadzie krótko po tym my już zaczęliśmy dyskutować o, o tym odświeżeniu Halloween i ca, całej franczyzy to po pierwsze, a po drugie było już wiadomo, że to nie jest tylko i wyłącznie właśnie ten sequel po latach, ten Legacy sequel, jak to się teraz nazywa, mm -hmm. tylko że będziemy mieli do czynienia z trylogią, bo w zasadzie to chyba od 2019 roku było już pewne, że kolejne dwa filmy dostaniemy. No i po, mówiąc otwarcie, to ja już od razu, żeby nie, nie powtarzać się przy Halloween Zabija, powiem to łącznie, ja poczekałem z tymi dwoma filmami do teraz, czyli po prostu już wiedząc, że w tym roku dostajemy właśnie wielki finał, no to stwierdziłem, że żeby nie odświeżać też tych filmów, no bo z pamięcią moją to jest różnie, to po prostu sięgnę po nie tak hurtem, no i dokładnie tak zrobiłem. Czyli moje pierwsze seanse i Halloween i Halloween Zabija były teraz przed finałem. Mhm, tak samo jak w moim przypadku. Za to Mando, ja fan, jedynka ogląda co dwa lata, teraz z tej nowej trilogii, tak? Ale też nie obejrzałem jej od razu, wiesz? Też nie w 2018. Pamiętam, jak mm, robiłeś jeszcze kiedyś w Nekropolitanie podsumowania roku, te takie wielkie z gośćmi mhm. i pamiętam, jak je słuchałem w pracy i tam kilka osób wskazywało Halloween jako ten, m, może nie najlepszy, ale ten na pewno wart wyróżnienia film 2018 roku. jak go wtedy nie oglądałem jeszcze w 2018 i, no i jak słuchałem tych podcastów to tak się biłem trochę w web dlaczego ja go nie oglądałem. Wydaje mi się, że w 2019 już go obejrzałem, ale to też mogę się mylić. Na pewno obejrzałem go raz jakoś właśnie z rok albo trochę więcej po premierze. Potem gdy rok temu w 2021 nagraliśmy podcast o czwórce, piątce i szóstce to przyznam, że ten podcast mnie tak nakręcił, że jak wróciłem do domu, to chyba od razu włączyłem sobie jeszcze raz ten film i obejrzałem. No i wtedy już Halloween zabija, obejrzałem premierowo. Nie w kinie, żadnego z tych filmów nie widziałem w kinie, nie wiem dlaczego. Na Halloween finał, na tę, tę ostatnią część chciałem iść do kina. Bardzo czekałem na ten film, bo mnie się te dwa pierwsze bardzo podobały no tylko, że jak zobaczyłem na początku października, czy we wrześniu że właśnie w Polsce ten film będzie w ten weekend przed Halloween, co jest no, oczywiste, ale jednak tak liczyłem, że może jakieś pokazy albo coś bo w Stanach on był dwa tygodnie wcześniej 14 października i od razu też to była hybrydowa premiera też na Pikoku miał premierę no to stwierdziłem że nie będziemy czekać i obejrzałem i spoilerując Swoją opinię, nie żałuję, że do tego kina nie poszedłem, e, ale no, jedynkę widziałem dwa razy, dwójkę widziałem dwa razy, a nawet jedynkę trzy razy, bo jedynkę przecież teraz no też odświeżyłem. No mhm. właśnie, trójkę raz. I do trójki już nie wrócę. Tak. Właśnie z tym kinem jest taki problem, że no ta premiera jest na tyle późno, że nie zdążylibyśmy pewnie nagrać tego podcastu. Dlatego się nastawialiśmy na to, żeby jednak obejrzeć ten film wcześniej i dać wam jednak omówienie całej trylogii. A druga sprawa jest taka, że jeżeli film wchodzi przed samym Halloween do kina, no to to jest ten okres, kiedy kina są pełne przypadkowych osób. No, tak jak no. ogólnie y, może po pandemii w tym 2022 roku w kinach nie ma zbyt wielu widzów. Tak ja teraz byłem na kilku horrorach w październiku i powiem wam, że to była gigantyczna frekwencja jak na właśnie te aktualne czasy. Może nie, że sale pękały w szwach, ale wypełnienie sali w połowie, w dwóch trzecich, w trzech czwartych no to na 2022 jest przeogromna frekwencja. A tak bywało na horrorach w tym miesiącu. Więc no ja nie chciałbym oglądać, niezależnie od tego, czy ten film byłby dobry, czy zły, w takiej pełnej sali go, no bo wiadomo, jak to się mogłoby skończyć. No, tak, musiałbym wyjąć maskę, czy coś pewnie. No. Ale wiesz, to nie jest Duk, nie? To nie jest e, tego typu kino, Kurczę, takie Halloween zabija, można by oglądać z ludźmi, którzy krzyczą uh -huh, w trakcie, tak jak, tak, jak, tak jak to na krzyku dwójce. Tak nie? mi się wydawało też, ale byłem na smile i smile do pewnego stopnia niby też powinno być takim filmem, a nie było, po prostu krew mnie zalewała, tak jak słyszałem pewne komentarze i czy śmiechy w ogóle niezwiązane z filmem, to to jednak, wiesz, wybija. Do tego też mam wrażenie, że ludzie chyba się odzwyczaili od chodzenia do kina z innymi ludźmi i... Tak trochę też kultura jeszcze bardziej spadła w pewnym sensie. No ale to może tylko moje złe doświadczenia. Wracając do Halloween. My się dzisiaj tak przedstawiliśmy jako trzy generacje, bo wracamy do Haddonfield po latach i mamy właśnie trzy generacje rodu Strode. Mamy Jamie Lee Curtis, która powraca jako Lori, czyli babcia powiedzmy. Mamy Judy Greer w roli jej córki Karen Strode. I Andy Matichak w roli Alison Stroud, czyli wnuczki postaci granej przez Jamie Lee Curtis. Mamy więc właśnie babcię, i jej córkę, tak i jej wnuczkę i e, oczywiście powraca także Michael Myers. Przechodzimy do filmu? Przechodzimy do filmu. No może o twórcach byśmy e, powiedzieli i o tym, że to jest film ze stajni Blumhouse, bo to w sumie jest jakaś tam zmiana, e, że to już nie jest tylko Mira Max, e, tylko właśnie to Jason Bloom i e, jego firma producencka e, no stała gdzieś tam za, e, nie ukrywajmy tego, dużym sukcesem tego filmu, no bo Blumhouse po swojemu podszedł do tego tytułu, do tego filmu, no bo budżet tam był chyba około 15 milionów dolców, a ten powrót okazał się wielkim hitem kasowym, no i pewnie też tak się to właśnie potoczyło ku trylogii dzięki temu. No i też warto wspomnieć już na tym etapie, że Reżyserem tego filmu jest David Gordon Green, reżyserem i współscenarzystą akurat w przypadku tego filmu, czyli Halloween z 2018 roku z Danym McBride'em i Jeffem Fradley'em, bo chyba Dany McBride i David Gordon Green się przewijają później jako współscenarzyści w całej trylogii, a tam się chyba jeszcze zmieniają właśnie te osoby współpiszące z nimi, no ale to też ja bym osobiście chciał jakoś tam podkreślić, bo no umówmy się, to jest też sytuacja, z którą nie mieliśmy do czynienia, nie? Bo nawet jak dyskutowaliśmy sobie o tych wcześniejszych takich, no ala trylogiach, czy jakichś kontynuacjach liniach czasowych, no to takiego komfortu, jak David Gordon Green nikt do tej pory nie miał, nie? Że w zasadzie miał w ręku trylogię i mógł sobie stworzyć tak na naprawdę całość historii po swojemu, no bo też umówmy się, Blumhouse raczej mm, słynie z tego, że to, to nie są bracia Weinsteinowie, o których dużo i y, niepochlebnie mówiliśmy w rok temu, y, przy okazji chociażby przebojów z, z Szóstką, no mhm. tylko tutaj to jest y, raczej firma producencka, taka, która jest nastawiona na to, że y, daje reżyserom jakieś tam zaufanie i, i, i wolną rękę, nie? Mm -hmm. Tak, przy czym no właśnie nie wiemy jak to wyglądało początkowo, bo te dwa sequele późniejsze, czyli to że to będzie trylogia, ogłoszono relatywnie szybko, ale też nie wiemy jakie były gdzieś tam wstępne umowy, tak? Czy od razu się nastawiano na dwa filmy, czy na trzy, czy na jeszcze więcej? No podejrzewam, że może się nie nastawiano, ale umówmy się, 256 baniek zarobku przy 15 milionach budżetu. A NGV yy, wszystkim... pokazuje 10 milionów, więc to jest w ogóle... No, no to, to, to nawet jeszcze lepiej, to myślę, że no, zresztą, tego wiesz, przebitka to otwiera oczy na nowe możliwości. Poza tym ten pierwszy film był na tyle bezpiecznym filmem, że naprawdę kontynuację mm -hmm. mógł sobie potem dopisać dowolnie, a miał... miał... Miał całkowicie wolną rękę nie? i był tylko on. To był człowiek, który tam dzielił i rządził, więc ten pierwszy w taki sposób się kończy i tak rozpoczyna na te, nam tę historię, że nawet jeśli na tym etapie jeszcze drugi i trzeci nie był brany pod uwagę, to on absolutnie tam nie, wiem, nie, nie rzucał kłód, nie, nie, nie zamykał furtek, wręcz mhm. e, zostawiał mu całkowicie wolną drogę do tego, by tę historię jednak zapisać, napisać w pełni. No a to z kolei, no można powiedzieć, że się kończył w taki sposób, że z kolei jeżeli by coś poszło nie tak i, i zostalibyśmy tylko z tym jednym filmem no to on się też absolutnie autonomicznie broni, bo już te pozostałe to jest mocno dyskusyjne dla mnie właśnie, czy one tak oglądane po prostu tak o, czy, czy, czy trochę nie potrzebują, że tak powiem tego kon kontekstu pozostałych filmów ale o tym będziemy gadać zaraz Mhm mm to Halloween z 2018 ono jest kontynuacją ale właśnie te 40 lat później dlatego tak naprawdę nie trzeba odświeżać pierwszego Halloween i nawet wydaje mi się, że nie trzeba go znać taka naprawdę bazowa wiedza, że był seryjny morderca i że właśnie jego niedoszła ofiara teraz jest bohaterką tego nowego filmu, to powinno wystarczyć no to też spada z ekranu tak naprawdę nie, nie raz, nie dwa, więc nawet tego nie trzeba pewnie wiedzieć tak, i co tu dużo mówić? Tak naprawdę, nawet nie wiem, jak streścić fabułę tego filmu, w sensie zajawić, no bo to, to, to już chyba wystarczy za zajawkę, tak? Po prostu Laurie Strode dalej mieszka w Hedonfield, ma córkę i wnuczkę. Córka nie utrzymuje z nią za bardzo kontaktu, dlatego że Laurie ma obsesję na punkcie no, tych wydarzeń z przeszłości i tego, że Michael Myers żyje. Michael Myers przebywa wprawdzie w, w ośrodku zamkniętym. W takim więzieniu, w szpitalu psychiatrycznym w jednym, ale żyje, tak? Więc tak naprawdę zawsze może powrócić, tak jak właśnie wtedy ten pierwszy raz uciekł i rozpoczął małe killing spree w miasteczku. Córka odcięła się od matki, żeby prowadzić w miarę normalne życie. Jej córka zaś, czyli wnuczka Lori o imieniu Allison. Stara się jednak mieć jakiś kontakt z babcią. Widzi, że babcia jest trochę zwichrowana, ma tę swoją paranoję, no ale jakby nie patrzeć, ma też ku temu powód. Przeszła przez bardzo ciężkie wydarzenia i wydaje się, że ten kontakt między wnuczką a babcią jest jednak w miarę dobry. No i oczywiście Michael wydostaje się na wolność i dochodzi do pewnego rodzaju powtórki z przeszłości i my śledzimy z jednej strony no to jak się jest pustoszenie w Redenfield, z drugiej strony jak policja miasteczko i sama Lori radzi sobie z tymi, radzą sobie z tymi wydarzeniami. Chyba tyle wystarczy na start. My oczywiście przechodząc przez kolejne filmy, wprawdzie nie będziemy spoilować wszystkiego na każdym kroku, chociaż nie będziemy, nie w sumie. Będziemy, będziemy. Możemy. <głosy> to ja tu może zaznaczę w tym miejscu jeszcze, że jako już omawiamy całą trylogię, o to chcąc, nie chcąc, będziemy omawiać szczegóły też tych filmów, żeby móc powiedzieć na przykład, czym zaczyna się drugi film, musimy powiedzieć, czym się skończy pierwszy i tak dalej, i tak dalej, więc bądźcie gotowi na spoilery. Nie wiem, na ile mogą one popsuć ewentualny fans ale jeżeli nie oglądaliście tych filmów do tej pory, to jest duża szansa, że po prostu nie zamierzacie ich oglądać, więc tak czy zachęcamy, żebyście zostali z nami. No i na koniec pewnie podsumujemy te trzy filmy jako trylogię, tak? I ten punkt, do którego ta franczyza dotarła. No to powiedzcie mi, jak się bawiliście? Jak w ogóle odebraliście, nie wiem, pierwsze 15, 20, 30 minut tego filmu? Czy poczuliście ten vibe z pierwszego Halloween, powróciły te wspomnienia? Czy może. Czuliście, że to jest odgrzewany kotlet, że to jest odcinanie kuponów po latach? No vibe czuć od początku, bo mamy w zasadzie oryginalne napisy i muzykę Carpentera, główny motyw, który jest trochę zmodyfikowany, no ale czuć od, od początku, że to jest powrót tego Halloween z jedynki i z dwójki i jak się pytasz o początek, moim zdaniem początek jest chyba najlepszą częścią tego filmu, bo mi osobiście bardzo się podoba całe wprowadzenie do tej sytuacji z perspektywy tych dwojga podcasterów specjalistów od True Crime. Dlatego, że y, y, też trochę uprzedzając od razu opinię y, po całości tego filmu, y, ja mam wrażenie, że to, co Ty mam dopowiedziałeś, że on jest bezpieczny, to jest słowo klucz i to jest y, przyczyna y, z mojej strony ogólnie pewnego rozczarowania właśnie tym tytułem, y, bo on urósł w mojej głowie przez te lata i przez to, że wszyscy tak się nim zachwycali, w głowie do... Y, Lepszego filmu niż suma summarum dostajemy, szczególnie w kontekście tego, że początek też jest fajny pod kątem prowadzenia y, tych relacji rodzinnych, no bo to mi się bardzo podobało jako w ogóle punkt wyjścia, bo wydawało mi się od samego początku, jak tylko o tym się dowiedziałem, że to tak będzie prowadzone, y, że to jest y, coś, co daje nam niesamowicie dużo y, możliwości. I o ile samozarysowanie właśnie na początku, czyli mamy najpierw wprowadzenie tych podcasterów, którzy no, mają lekką obsesję na, na punkcie Majersa i w zasadzie są też takim katalizatorem dodatkowym wydarzeń. No tak, z drugiej... Może wyjaśnijmy, tak, jeżeli mhm. ktoś nie pamięta, czy nie widział tego filmu. Jedną z pierwszych scen jest przyjazd dwójki no, dziennikarzy, podcasterów, którzy wbijają do szpitala psychiatrycznego, gdzie leczony jest Majers i Próbują go sprowokować. Lekarz zgadza się na to, bo wie, że, Michaela że Michael zostanie przeniesiony do innego obiektu zamkniętego i że po prostu całe życie, które ten lekarz poświęcił na badanie Majersa, trzeba też zaznaczyć, że to uczeń Lumisa, ten nasz lekarz, no to teraz to wszystko jak gdyby przepadnie. tak? Majek zostanie znaczy, osadzony gdzie indziej. To jest trochę bez sensu, bo oni jednak prowokują go w taki sposób, no a ten lekarz nie reaguje, ale później... Ale późniejsza lekarz chce historia tego, tego tak? bo to jest... No bo późniejsza historia to tłumaczy, w sensie, że lekarz mhm. odpowiada Dobra. za wiele rzeczy tutaj i jest trochę rąbnięty, nie? I ale ja już tak tutaj, naprawdę... tutaj to kupowałem, bo on poniósł klęskę jako... Naukowiec, lekarz, nie wiem, rehabilitant, resocjalizator, bo Michael nie odezwał się do niego przez te wszystkie lata, tak? Jest tym apatycznym, po prostu wielkim gościem, takim no, klocem z drewna praktycznie, z którym nie ma kontaktu. Więc gdy nasza dwójka prowokuje go, Michaela, no to lekarz przyzwala na to milcząco i to jest w sumie też dobry foreshadowing na późniejszych wydarzeń, tak naprawdę. No i to tak jak mówię, to, to, żeby już tutaj mando oddać głos, to. to... Ten początek mi się naprawdę bardzo podoba. On jest i wizualnie fajnie rozgrywany, jak tam mamy tę szachownicę w psychiatryku, na której są poustawiani ci wszyscy ludzie. Muzyka Karpentera no. i spółki się tutaj bardzo dobrze sprawdza. Maska wygląda fantastycznie. Teraz mi Sik na Twitterze przypomniał, jak koszmarne były maski. w. Ja też tych... przez przypadek dzisiaj zobaczyłem, wiesz. Facebook, Facebook mi wyrzucił jakiś artykuł z zestawieniem, jak zmieniał się Michael Myers i po prostu przecierałem oczy, jak on był koszmarny no, no. w tych wcześniejszych Nie, w, w ogóle mi cyklowach. uświadomił, bo tego akurat nie wiedziałem, że na przykład w 20 lat później w niektórych scenach Maska jest w CGI, bo wydaje mi się, że chyba o tym nie mówiliśmy i po prostu za głowę się złapałem, jak to źle wygląda. Tutaj ta Maska wygląda fantastycznie i cały ten wątek jest moim zdaniem świetny, bo on też na takim poziomie trochę meta komentarza i tej fascynacji, wiecie, true crime, o którym też wielokrotnie gadaliśmy, to wypada fajnie. I mówię, sam ten początek Początek tego określenia relacji w trzech pokoleniach Stroudów, mi się podoba już mam problemy trochę z tym, jak to zostało dalej zrobione, ale mówiliśmy od początku, to teraz panowie, jak wy tam? Jak tam mandować. No mi się ten początek też bardzo podobał. Wizualnie, wprowadzenie maski, to, że ona no, sensownie jest wprowadzona na scenę. Michael oczywiście ją zdobywa później i, i to ma ręce i nogi. I to, jak to, ten, ten cały szpital psychiatryczny wygląda. Oczywiście no, można się zastanawiać na tym etapie, po co on w ogóle ma być przenoszony gdzieś tam, szczególnie, że potem dowiadujemy się, że to w zasadzie tacy let tacy przestępcy mniejszego kalibru, nie groźni, a on jedyny tam niepasujący, ale to jest w jakiś sposób wyjaśnione. Czy satysfakcjonująco, czy nie, to, to już za chwileczkę, jak sobie przejdziemy do nowego doktora Lumisa. Natomiast jeśli chodzi o wprowadzenie, to e, mnie się bardzo podobają te trzy pokolenia. E, no bo dostajemy taki odświeżony film, bo dostajemy młodzież i, i Alison wnuczka Lori. Jest fantastyczna i, tak, i wizualnie jest i jest bardzo fajną postacią i, i te relacje pomiędzy nimi pomiędzy nią a jej przyjaciółmi są, są bardzo fajne no Karen jest inną postacią ale to jest ten taki łącznik pokoleniowy i, i tak jak Alison z tą babcią chce mieć kontakt tak z Karen Karen no jest zwichrowaną też postacią przez to jak została wychowana przez matkę, przez to jak ta w zasadzie zniszczyła jej dzieciństwo została jej odebrana, bo to też jest tam powiedziane że to nawet nie tyle, że ona zerwała z nią kontakt, co tam wkroczyły konkretne już e, służby, Instytucje oriany. służby. No instytucje, uh -huh. no. Tak i to w młodym wieku, nie, bo tam chyba pada 12 lat, e, że Karen miała, kiedy, kiedy została Lauria odebrana, nie, więc to już... No ale co czym skorupka za młodu nasiąknie, co tutaj w tym filmie też e, wraca w, w, uh -huh. w odpowiednim momencie. No a to jak jest Laurie pokazana... Z jednej strony nie wiem czy, czy taki, ta, taka jedna noc na 40 lat aż tak może wypaczyć mm, tę postać, ale z drugiej strony wtedy też Michael wrócił. Wtedy też mhm. Michael był tym mordercą, który za, za dzieciaka zabił, a, a potem siedział nie wiem ile, 20, nie pamiętam ile lat w szpitalu psychiatrycznym i po prostu z niego uciekł i wrócił, więc ona cały czas po pierwsze się tego obawia, po drugie na to liczy, bo ona chce zakończyć, chce postawić kropkę nad i i cały czas się na to szykuje, przygotowuje i ten jej dom to jest w zasadzie pułapka. Ona mieszka gdzieś tam na obrzeżach Haddonfield, ma całe pole, na którym ćwiczy strzelanie i tak dalej. Ono jest ogrodzone, są światła, są jakieś, jest jakiś bunkier i, i, i wiele innych rzeczy. To jest bardzo fajne. Bardzo fajnie to jest wprowadzone, że to nie jest tylko lori, nie są tylko stare dziady. Wprowadzone jest nowe, ciekawe pokolenie, także mamy taki też świeży, znaczy nie świeży, bo to nie jest nic nowego, ale w sensie Sensie, no to nie jest księga Boby Feta, gdzie mamy same, same staruchy i, i nostalgię, a mamy też no, to, to młode, fajne pokolenie, fajne młode, nie, nie, nie, nie, nie, nie bandę debili, nie? ze slaszerów. Tak, i mimo wszystko, ja bym powiedział, że mamy świeże spojrzenie na właśnie, na slasher, też w pewnym sensie. W ogóle trochę to widać w całej trylogii. To czy to jest dobrze zrealizowane, czy nie, to pewnie pod koniec będziemy o tym mówić, ale te filmy, to nie są takie stresze, gdzie po prostu morderca powraca, zabija 10 osób, ktoś go tam w końcu pokona, koniec, potem znowu powróci, zabije 10 osób, w końcu pokona, koniec. I tak w kółko dla samego zabijania nie ma właśnie tych typów, tak jak powiedziałeś, mamy Trzy pokolenia, każde z inną motywacją. Lowry, która z jednej strony totalnie miała paranoję przez długi czas na temat Majersa, ale jednak jakoś tam się zebrała w sobie i no, no nie zaświrowała tak, żeby po prostu się odciąć totalnie od rzeczywistości, tylko bardziej no, za mocno się trochę skupiła na tych przygotowaniach być może. Przez to właśnie ta relacja z córką jest popsuta. Córka z jednej strony no, nabyła pewne kompetencje dzięki matce, ale no, nie chce tak żyć. Pamięta to życie i wie, że no, to, to nie jest nic dobrego dla młodej osoby. A znowu to najmłodsze pokolenie to tak naprawdę no, nie żyje tym. tak? Zostało od tego odcięte. Dlatego też może tak łatwo jest nawiązać ten kontakt wnuczce z babcią, że dla niej to są jakieś opowieści, tak jak z bajek, jak historia z podręcznika czy coś takiego. I też to powraca w takim szerszym kontekście, co mi się strasznie podobało, bo jest, tak jak Jerry powiedział, trochę meta-komentarz dla True Crime i dlatego właśnie, jak się w ogóle podchodzi do zbrodni w kontekście właśnie takiego dziennikarstwa, pseudo-dziennikarstwa, podcastingu dotyczącego prawdziwych zbrodni, tak samo mamy, znaczy właśnie może w tym kontekście przykład. To, że ci nasi pseudodziennikarze namawiają Lauri, by pojechała do szpitala i porozmawiała z Majersem, to był moment, kiedy ja po prostu przecierałem oczy ze zdumienia. Nie? Pomyślałem, Jezus Maria, co za kretyński pomysł w ogóle, jak można, nie? Znaczy, to jest fajny komentarz do tego, o czym się wielokrotnie dyskutuje, chociażby teraz przy Netflixowym Damerze, czyli, że te wszystkie produkcje True Crime y, totalnie gubią perspektywę ofiar, nie? I tutaj mm -hmm. zresztą no i sama... Nie wszystkie, nie to... wszystkie. Ja oglądałem jeden serial, który był właśnie o ofiarach i bardzo mi się podobał że skupiał się nie na Bandim, tylko na ofiarach. E, Wiesz, bo... w Tamerze też to niby jest, nie? Ale to tak, tak mm -hmm. chodzi mi generalnie o taki problem True Crime, nie? Mm -hmm. Ja wiem, ja wiem, ale też e, ja, ja jestem tutaj akurat, to, to jest szerszy temat, bo ja trochę jestem e, po dwóch stronach, bo się krytykuję no, mocno tak, True ale... Crime za to, że niby tworzymy bohaterów z morderców, a moim zdaniem powinno się o tym mówić. Ja, ja raczej nie mm -hmm. nigdy oglądając serialu nie, nie traktowałem e, morderca jako bohatera, a chcę znać te historie, żeby o nich nie zapomnieć, ale to jest, mówię, szerszy temat, natomiast ta scena, o której wspomniałeś, Szymas, mnie się ona ogólnie szalenie podobała, bo uh -huh. oni tam przyjeżdżają na pewniaka, nie? Chcielibyśmy pogadać, nie, nie, nie, ma, taki, no, nie ma takiej opcji, a oni zapłacimy ci tyle i tyle, bff, wpuszcza ich, nie? I oni pierwsze co to palną taką gafę, że ona wychodzić, ale dajcie kasę, nie? I koniec uh -huh. rozmowy. Tak, ale właśnie mamy też jakieś takie drobniejsze komentarze gdzieś w tle, tam jakiś nastolatek rzuca coś na zasadzie o kilka osób zamordowanych przez faceta z nożem, Przecież to nie jest dramat, nie? Jak na dzisiejsze standardy to nic takiego. I po prostu to jest drugi taki moment, kiedy przecieram oczy ze zdumienia w trakcie tego seansu. No weź, jak, no, jak, tak jak smutne jest. by to nie brzmiało, to tak trochę jest, bo no tak. patrząc na Stany Zjednoczone, gdzie tam strzelanina szkolna, to co, co drugi wtorek, nie? To to naprawdę z perspektywy nawet takiego mniejszego miasta no to tam te pięć ofiar Majersa 40 lat temu to to raczej widać i to w sumie akurat jest nieźle pokazywane w tym filmie, że na same miasto to jakoś specjalnie nie wpływa, chociaż tu akurat też trochę mogę wbić taką małą szpileczkę, że mam wrażenie, że to też nie do końca zostało w tym filmie wykorzystane, w tym sensie, że trochę mi zabrakło takiej takiej zabawy, jaką widzieliśmy w tych wcześniejszych filmach, co też na przykład Krzyk robił, czyli że wiecie z jednej strony mamy świadomość tego, że to było 40 lat temu i że miasteczko jakoś tam tym żyje i, i, i to nie jest już jakby problem, ale z drugiej strony nie ma takiego jakiegoś elementu, nie wiem, zabawowego nie widzimy dzieciaka w masce Majersa na przykład czy coś takiego. No to to... Nie wiem, czy to by było dobre, ale, ale tak trochę... Znaczy, no było, coś takiego było w czwórce, nie? W czwórce, tak, tak, nie, albo w ja mówię, że tutaj nie wiem, czy to było, było dobre, jakby, wiesz, do czegoś takiego wrócili, ale wydaje mi się, że trochę mi tego zabrakło, nie? Właśnie w tym kontekście, że się bawimy i tak wyraźnie nawiązujemy do historii. Tak, i podoba mi się, że kładziemy grunt pod takie rzeczy, które na pierwszy rzut oka nie są szczególnie atrakcyjne, w sensie nie są takim po prostu prostym, rozgrywkowym, streszerkowym, Wątkiem tylko właśnie mamy delikatną podbudowę pod potencjalny komentarz społeczny, czy po prostu by widzowie, którzy nie chcą tylko się jarać kolejnymi zgonami, mogli się nad czymś tam pozostanawiać. No bo na przykład u mnie to całkowicie zadziałało. No i wracamy właśnie do Majersa, który ma swojego nowego doktorka. W tle lecą tam jeszcze e, cytaty właśnie z samego Lumisa, tak, że to jest czyste zło, to musi umrzeć i tak dalej. E, byśmy... A właśnie, bo jest nagranie, nie? Lumisa e, tak. sprawdzał ktoś, czy to jest jakieś wycięte z filmu, czy to jest jakieś niewykorzystane y, materiały, czy to jest głos komputerowo zrobiony? Nie wiem, szczerze znaczy, to jest. były cytaty, które padały w tamtych filmach pozostałych, więc wydaje Aha, mi się, że to po no prostu... No bo to były te jego typowe, paranoiczne teksty, ale one są tutaj wykorzystane po to, by pokazać nam, że pierwszy lekarz Michaela Myersa nie traktował go jako osoby. Tak nie widział w nim pacjenta, którego można wyleczyć, tylko widział w nim tego zło. potwora, tę bestię, to zło. Mhm. A drugi lekarz już w sumie nie wiem co znaczy, on widział. No to, to od, razu, od razu ja myślałem, że jeszcze trochę porozmawiamy o trzech pokoleniach, ale widzę, że od razu chcesz skoczyć na głęboką wodę problemów tego filmu, bo dla mnie ten Lumis 2.0 to jest po prostu totalne nieporozumienie, znaczy ja w momencie kiedy dostajemy twist z nim, to się po prostu autentycznie za głowę złapałem, nie? To jest tak głupie, to jest tak bez sensu, to jest tak tanie przede wszystkim w kontekście właśnie całej tej podbudowy, ja którą my mamy, że y, strasznie mnie to y, jakby tak wybiło, bo y, miałem coś takiego, co y, miałem na etapie tych y, nowych bondów z Danielem Craigiem, które y, starały się na początku w pierwszym, drugim filmie być takie, wiecie, bardzo naturalistyczne, bliskie życiu, poważne itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. W którymś momencie się to zaczęło zmieniać i, i pamiętam że y, nagle dostajemy jakieś właśnie sceny po prostu niczym z Blofeldem z przeszłości i tutaj miałem taki sam dysonans, nie? że mamy przez pierwsze tam 40 minut na przykład budowany taki na maksa y, street level slasher, po prostu brutalny, bo to jeszcze przecież zanim doktorek wchodzi tak naprawdę na scenę, to już Myers jest spuszczony z łańcucha I, i to dla mnie akurat było też dosyć zaskakujące, jak on jest tutaj brutalny, bo przecież to jest, to jest mega mocny slasher pod tym kątem, nie? bo i te zabójstwa są mocne i, i w ogóle to, to jak jest prezentowany Myers, to, to jeszcze możemy za, o tym na, za chwilę porozmawiać, bo, mm. bo to jest dla mnie super patent i nagle mamy takie coś, co, co, co no, nie, no nie wiem no w, tych, w tej trylogii Lumisa, gdzie on tam latał jak paranoik i każdemu krzyczał, zło, zło, zło ucieknie, wszyscy zginą nie, <śmiech> my to, to, to tego rodzaju postać, to mogła się znaleźć, ale nie w tym Halloween 2018, moim zdaniem. A ja z tym nie mam takiego problemu, to znaczy, bo nie wiem, niektórzy chyba bo od tego Halloween oczekiwali właśnie czegoś nie wiadomo jak wielkiego. Ja oczekiwałem fajnego slasheru I, i dobra, dostałem to wprowadzenie, które jest fajne, klimatyczne, potem te brutalne morderstwa, kilka morderstw, no wiadomo było, że ten Myers musi jakoś uciec, nie? znaczy uciekł jeszcze przed tymi morderstwami eee, i, i ja w sumie od razu to kupiłem, jak zobaczyłem, że przyjeżdżamy na gotowe, tak jak przyjechaliśmy w jedynce, no to jest cena mhm, jeden do jednego z jedynki wzięta, to mówię, okej, okay, mhm. no nie mam z tym problemu, nie? nie? Nie potrzebuję tu żadnego masterplanu, czy pokazania mi, że, nie wiem, autobus złapał gumę, czy że się przewrócił, czekał, czy czekał i wykorzystał okazję, tak? I co no, się stało? To, to, to Nieważne. znaczy, no, ostatecznie nam to umotywowali, chociaż ja tego nie załapałem szczerze przy pierwszych seansach. Dopiero właśnie jak z Jerrym trochę gadałem o tym nowym Lumisie, to, to uh -huh. załapałem, że to on po prostu ich wypuścił, bo... bo... Do, doszło do tego punktu, że no poza tym był trochę y, szurnięty, ale mówię, z ucieczką Majersa nie miałem problemu, bo ona się po prostu musiała stać i się stała i nie, i nie traciliśmy na to czasu. E, a potem jak jest scena twistu z tym lekarzem, ona nie jest może jakoś szalenie mądra, ale ja z nią też problemu w ogóle nie miałem i bardzo się cieszyłem, że ten lekarz zszedł ze sceny szybko, znaczy, bo ja nie chciałem do drugiego jest, y, Do przewidzenia, w sensie mamy foreshadowing tego. Właśnie to, że on wpuszcza tych dziennikarzy, że on pozwala na prowokacje, że on chce jechać, że on przeżywa ten przejazd, tak? To to jest no mocny No właśnie ta scena tłumaczy to, nie? Mm -hmm. Wtedy, tak jak mówiłem, ta scena tłumaczy, że on pozwolił na to bezproblemowo. A, a jeszcze ta scena z lekarzem, jak, jak jest ten twist, który zostaje zakończony po minucie i jest koniec w zasadzie tak, historii na lekarza. na szczęście, no, Też uważam, że na szczęście. Ona może i nie jest jakoś super, chociaż, chociaż to też mi się podobało, że on chce koniecznie to zdanie usłyszeć od od Majersa, ale ona jest mhm. równolegle z fantastyczną sceną zamknięcia wnuczki Lori z tyłu samochodu razem z Majersem. Mhm. Także ja nie miałem takiego, że aż tak bym się źle czuł, bo jednocześnie bawiłem się doskonale w tym momencie, jak Majers wstaje i patrzy na nią, a ona wie, że stamtąd nie ma wyjścia, nie? Mhm. Tak, i to skoro jesteśmy w tym momencie, ja wam powiem, że i ja oczekiwałem też, tak jak Mando mówisz, dobrego slaszerka, ale ja byłem w ogromnym szoku, jak dobre jest wszystko to, co tutaj dostałem, bo my nie bawimy się w jakieś takie przeciąganie wątków, w jakieś takie gierki w kotka i myszkę. Ja tak, tego się, trochę się spodziewałem i pewnie bym to jakoś nawet kupił. Myślałem, że na przykład... Przez większość tego filmu będziemy mieli pogrywanie Michaela z tymi łowcami sensacji True Crime, albo z kimś z policji, albo z tym lekarzem, albo coś tam. Że to będzie takie odbijanie piłeczki, a e, Michael tak naprawdę... Szybko ucina te wątki, tak, Jak, jakkolwiek by to nie zabrzmiało. Jego pogorszenie się po Field zostało świetnie przedstawione, w sensie on jest tak pewny siebie, on tak pewnie siebie wchodzi do domów i po prostu robi to, co chce, że naprawdę jest przerażający. Co z tego, że ja wiem, że no to jest postać filmowa i wiem, że będzie trylogia i tak dalej? Ja po prostu patrząc na jego ruchy, na jego fizis i na to, że jest jak taka maszyna nie do powstrzymania, że jest po prostu jak jakiś no, Taran tak, wbija się w to miasto i robi dosłownie, co mu się podoba. Potrzebuje noża, wbija do jakiegoś domu, bierze ten nóż, tak, uznaje, że kogoś tam po drodze sprzątnie, po prostu wchodzi do domu i robi to. Jest właśnie jak ta, jest jak trochę jak z tego opowieści Lumisa, tak, jest tą nadprzyrodzoną siłą, której nie można powstrzymać. Nieby w ciele człowieka, ale jest no, nie do powstrzymania jest jak fala po prostu po zerwaniu tamy. I strasznie mi się podobało, jak to zostało przedstawione y, tutaj y, w narracji, bo y, nie dość, że właśnie jest nie do powstrzymania, to tak jak, Jerry, powiedziałeś, jest... Y, niespodziewanie brutalne. Oglądam horror, oglądam slasher, a mimo to byłem autentycznie zaskoczony, co się tutaj dzieje. Nie wiem, mamy śmierć dziecka, pokazaną w centrum kadru. Nie, że gdzieś tam w tle się dzieje, tylko po prostu krzywda zostaje pokazana na ekranie. No totalnie się tego no to nie ogóle spodziewałem. to w tej trylogii z tym się nie cyrkolom. Jak dzisiaj właśnie tak. oglądałem sobie jakiś tam trailer, czy coś, czy fragment oryginalnego filmu, to tam z tymi dziećmi zawsze uciekali, chronili swoim mhm, ciałem, one były może w niebezpieczeństwie, ale nie aż tak, a tutaj się z tym w ogóle nie, nie, nie bawią, nie? Nieważne, dziecko, nie dziecko, ciach, nie? Jest e, ostre cięcie. Michael jest fantastyczny w tym filmie. Michael, ja, ja, ja to zawsze mówiłem, że tak jak Halloween, można oceniać różnie różne filmy, Michael wyglądał gorzej, lepiej, ale on nigdy nie stał się tą taką autoparodią, no, może uh -huh. trochę w szóstce, uh -huh. przez to w jaką został scenerię wprowadzony i, i gdzie został postawiony, ale no tam, tam po prostu ten kontrast grał, bo on dalej był tym takim mrocznym, e, tą taką milczącą postacią, którą, e, która, która jest straszna i tak było zawsze dla mnie, nawet jak wyglądał źle. A w, tych, w tej trylogii to Myers wygląda tak, że jak, jakby stanął teraz przed moim samochodem, to ja bym wziął ten i sam bym se łeb rozwalił, żeby zakończyć, bo wiadomo, że no, to, to, to jest po prostu e, p, taka potęga. Nie? On, on jak stoi, to, to, to robisz, po, robisz pod gacie. Nie? Sam weźmiesz ten nóż i sobie wbijesz trzy razy w brzuch, bo to będzie mniej bolało pewnie niż jak on z tą zakończy i mniej strachu. Nie? I, I jest tu są sceny... tym taki trochę robotyczny, nie? właśnie taki bardzo nieludzki w ten sposób, że wykonuje te y, ruchy na przykład, gdy atakuje kogoś tak trochę mechanicznie, nie? To jest tak zagrane w ogóle, nie powiedzieliśmy o tym, ale powraca no, nie Castle. On zawsze trochę taki był, nie? Ale mhm. tu jeszcze wygląd jego jest fantastyczny. Ta maska jest taka oh, przerażająca, plus kilka zagrań fajnych co sobie wymyślili, tylko że niestety oni zawsze jej w trailerach sprzedawali, chociażby ta scena z zębami, jak wyciąga pięść i Aha. upuszcza zęby w, w kiblu, nie? Ale Wam powiem, że to tutaj y, trzeba też oddać y, twórcom jedynki, że... Y, to, tego wszystkiego byśmy aż tak dobrze nie oceniali, gdyby to było gorzej zrobione. A moim zdaniem na przykład cała ta długa sekwencja na stacji benzynowej, gdzie tam tylko w tym jednym miejscu chyba mamy to, to, to jest w zasadzie pierwsza taka poważniejsza akcja z Majersem w tym filmie i my tam mamy na tej stacji benzynowej chyba z pięć czy sześć trupów i to co jeden to bardziej efektowny i, i bardziej brutalny. I wam powiem, że strasznie mi się podoba to jak tutaj to jest wszystko kręcone też takimi zabiegami, które były stosowane wcześniej, gdzie na przykład, nie wiem, mamy sekwencje, jak podcasterzy stałem na tej stacji benzynowej i jedno z nich się przemieszcza do środka stacji, a gdzieś tam nam miga postać Majersa w tle, która się przesuwa za budynek stacji, nie? Widzimy Albo jakieś tam... się w jakimś oknie lustrze, tak, do dokładnie, szybie tak. samochodu, czy coś tam, tak? Do dokładnie tak. I, I to jest świetny patent i to właśnie jako on wygląda i to jak on e, jakby jest taki totalnie bezlitosny w tych swoich działaniach, e, to robi niesamowite wrażenie, nie? bo przecież to nawet na początku na tej stacji benzynowej to tak w centrum, że tak powiem kadru dostajemy tylko tylko, tylko albo aż, bo one są też mega brutalne, te zabójstwa naszej dwójki podcasterów. Ale przecież jak później przechodzimy z kamerą właśnie przez stację benzynową i widzimy skąd ma strój mechanika, co zrobił z pozostałymi postaciami, to robi niesamowite wrażenie i to jest robione w mojej ocenie bardzo dobrze, prawie aż do samego finału, bo ja mam trochę z finałem problem I, i też dlatego mówiłem, że już tam trochę głupotek mi, mi tam zaczęli serwować, ale całościowo, naprawdę tak filmowo mi się też strasznie podoba właśnie jakie oni tutaj patenty robią, bo to jest taki, mówię, miks gry aktorskiej, scenografii, efektów ujęć, praktycznych. efektów praktycznych, muzyki, bo tutaj też ta muzyka Carpentera i, i spółki robi robotę w tych miejscach, I dźwięki, w których ma robić. I dźwięki, bo słychać to pękające, te pękające kości, czy to mięso, tam, te, te dynie tak. rozbijane, czy arbuzy, Nie wiem, co tam nagrywali, ale to brzmi strasznie po prostu, że wykręca czasem no, człowieka, jak, tego, jak słyszy, nie, te ciosy. Mhm. mhm. I mam wrażenie, że to akurat było bardzo świadomie zastosowane, by pokazać nam tym właśnie dwoistą naturę, naturę Michaela, bo w drugim filmie to jest jeszcze bardziej kontynuowane, że on właśnie z jednej strony jest tym po prostu człowiekiem, który ma jakąś tam dużą odporność na ból i po zero zahamowań, ale z drugiej strony jest tym takim bugimenem z horroru, nie tą taką postacią demoniczną jak jakiś właśnie, nie wiem, cenobit czy coś. No właśnie jest nie do powstrzymania, totalnie jest przepotężny i nie ma przed nim ucieczki. No ale jednak w końcu trafia na jakoś tam przygotowany na swój powrót przeciwników. I tutaj wracając do naszych trzech pokoleń, powiem wam, że Myślałem, że to zostanie rozwiązane dużo gorzej, bo jak gdyby każda z postaci gdzieś tam musi się odnaleźć w tej sytuacji i mamy kilka takich naprawdę bardzo fajnych scenek, na przykład jak Laurie, Laurie w którymś momencie nie wytrzymuje, wybucha i drze się na Karen, która wpadła w panikę, nie? Karen, która nie wierzyła, czy też może nie chciała wierzyć, tak, że Michael może powrócić i że te wszystkie przygotowania i matki miały być może sens, wpada w panikę, zaczyna po prostu naskakiwać na policjantów, bo jest bezsilna tak i dlatego wpada też, yy, tak się nakręca i staje się agresywna i Laurizm na przykład wybucha w tej scenie. Yy, I to były takie momenty, kiedy kurczę, no oglądam Slasher, mniej więcej wiem, czego się spodziewać, i do czego to może prowadzić, a ja się autentycznie przejmuję nie? losem tych postaci, ich emocjami, jak gdyby totalnie czuję też i jedną i drugą kobietę w tej sytuacji, rozumiem obie, i pełna imersja, nie emocjonalna. Czy znaczy w ogóle następuje. to rozstawienie pionków było fajne, no bo Karen chciała żyć normalnie. E, ale, no, no, znaczy Lori była przygotowana na to, ale w ostatecznej chwili wszystko się posypało, nie? E, mhm. Karen nie jest do końca przygotowana. E, to, że Alison e, poszła na imprezę i nie ma z nią kontaktu, to też jest fajnie umotywowane. Scena mhm, z telefonem. Tak, to jest dobra rzecz. E, mhm. Super, nie? To, że ona widzi chłopaka, który ją zdradza, a potem on pijany ten telefon i wrzuca do ponczu i już nie ma z nią kontaktu do końca filmu i nie wiadomo, jak ją znaleźć, jak się dodzwonić i tak dalej, nie? To, że Lori jest przygotowana i czeka, i tak naprawdę później mówi to, że ona jeszcze chyba nie w tym filmie, że ona liczyła, chciała, żeby Michael wrócił, a w momencie, gdy dochodzi do tej konfrontacji, to tam w zasadzie w kilka sekund mogło być po Lori, nie? Bo, bo, bo przeszła za Ale, blisko to, ale szyby. to jest to, to, to bo, bo teraz ja do dwóch rzeczy chciałbym nawiązać, nie okay. wiem do której, ale to najpierw do tego, co Ty mówisz, jak jesteśmy w tym miejscu, to, to jest jedna z tych rzeczy, z którymi ja mam trochę problem z finałem, bo mam wrażenie, że te postaci y, robią kilka głupich rzeczy i właśnie to, to, to do czego nawiązałeś, że mogłoby być kil, y, w kilka sekund po Lowry to była dla mnie pierwsza taka scena z, z finału, która te, też mnie trochę zirytowała, no bo sorry, ale ta przygotowana Laurie, który, która podchodzi pod drzwi e, e, dając się złapać Majersowi po prostu jak właśnie nieopierzona nastolatka w slasherku, to, to było słabe, a niestety ten finał ma kilka takich motywów, nie, bo to jest znaczy druga chodzenie scena. Chodzenie z długą lufą po pokojach, to też było głupie, nie? Tak, no bo... to, to też jest totalnie głupie, to, wiesz, to było efektowne, nie? Bo, bo to jak, mm -hmm. Szczególnie jak mamy to. Ale scenę... to napięcie tam się dało kroić. No tak, no, ale nie, już wchodzi, nie ja bo się nie Tak, Ale to, że ona po prostu wchodzi z pokoju do pokoju, tych pokoi tam jest, nie wiem, dziesięć i ona przechodzi przez sześć z nich i ja w każdym jednym robię pod siebie i siedzę na krawędzi fotela, to jednocześnie doceniam. Ja rozumiem, nie, o czym nie, mówicie. Nie, to, nie, to jest fajne, ale wiesz, ja tego na, nawet nie krytykuję. Ty nie broń mi tego, bo hmm. ja tego nie krytykuję. To, to jest fajna scena, tylko ja chciałem nawiązać do innej sekwencji, która też jest dla mnie jakby głupia, bo mamy ten, ten safe room pod kuchnią, pod hmm. schodami i, i przecież tam sama Laurie w którymś momencie strzela przez podłogę do Michaela, co jest tak tak debilnym rozwiązaniem jakby w całej tej sytuacji po tych 40 latach przygotowań, że ja się za głowę drugi raz złapałem tak, w... Ale w ciągu 50 lat przygotowań w twojej głowie, bo nie masz pojęcia jak to będzie wyglądało i jesteś no dobrze, ale, w takiej ale, sytuacji. No dobrze, ale, ale mieliśmy pokazywaną Lowry w konkretny sposób i gdyby to zrobiła Karen, to ja jeszcze byłbym w stanie to zrozumieć, mm -hmm. ale nie, tam strzela Laurie, gdzie mogą, wiesz, albo przeczekać, albo mogą poczekać właśnie jak on się pojawi na schodach, co zresztą później jest wykorzystywane i ta scena jest bardzo dobra, tylko mhm. to jest scena z Karen i, i ta scena pokazuje jak to można było zrobić to nie, to mamy po prostu y, y, zapędziliśmy dziewczyny do y, pokoju pod kuchnią więc jakoś Michael musi je znaleźć, więc robimy debilną scenę jak strzelamy przez podłogę, bez sensu zupełnie, nie? No ja tak tego nie odebrałem no, ale, no, ale ostatecznie okej. one chciały go tam ściągnąć nie? I, i trochę, i, i ta scena gdy Karen gra, w sensie no, my myślimy, nie, no że ona faktycznie panikuje nie? to jest fajne, Tak, nie? tak, tak tak, to jest super, to jest super. Tak, ja wam powiem, że naprawdę napięcie sięgało Zenitu, gdy ja to oglądałem. Ja totalnie się nie spodziewałem, że finał Halloween może wzbudzić we mnie takie emocje, że mogę aż tak to przeżywać i te zwroty akcji w kontekście domu Lori i właśnie tego safe roomu i tego, czym się ostatecznie okazuje i tak dalej. Mnie się to wszystko strasznie podobało, to, że córka właśnie wykorzystała jednak pewne umiejętności. To też był miód na moje serce. Znaczy ten uh -huh. safe był jeszcze kretyńsko przygotowany, nie? Bo tam no, no, to powinno prawda, być to prawda, ściągnięcie Michaela gdzieś i ciach, ciach, klatki zamykają go. A, a nie, że tu jest jedno wejście, które jeszcze jest po schodach w górę, więc tutaj Michael Myers niczym obiłan w walce z Anakinem ma, ma wyższy grunt, a one do niego strzelają, on wpada, a one muszą po nim przejść w zasadzie, bo nie ma innego wyjścia, nie? Tam powinno być jakaś pułapka taka i dodatkowe wyjście dla ale nich, wiesz, odcięcie to jak i tak dalej. Myślisz sobie, nie wiem, mam nieskończone możliwości, finansowe Ale wiesz, nie myślę. Widziałem, że ona cały dom tak przygotowała. że no, Że są metalowe okiennice, które się zapadają, że każdy pokój ma kraty na drzwiach i ona przechodząc... No, ale może właśnie miała go zamknąć w jakimś pokoju, nie? No wiesz, nie da się przewidzieć. No zawsze masz plan B. Nie, masz 40 lat na wymyślenie planów od A do Z w zasadzie, nie? No ale dobra, ja wiem, to ma być horrorowa scena, gdzie one mhm. zrzucają go do tego pokoju i muszą przejść po nim i on musi jedną z nich złapać za nogi, bo tak to w takich filmach zawsze jest. Zgadzam się, ale mimo wszystko ja tutaj nie czułem tego, że one robią coś z stricte głupiego, nie? w sensie, że to nie ma żadnego sensu, że nikt by tego nie zrobił, że jesteśmy na cmentarzu i zamiast wybiec za cmentarz, to schowajmy się w krypcie, nie? To nie jest tego typu scena, mimo iż nie, no, przestrzennie Moim zdaniem To tak powi to powinna być klatka już, którego zamknie całkowicie, a nie drewniana podłoga, w której widać przez szpary, bo jednak ich, ich pomysłem było podpalenie go. A jak podpalasz taki dom, on się prędzej czy później zawali i Michael ma wyjście, on tam powinien nie mieć wyjścia, To zresztą widzimy zaraz w następnej części, nie? Że, że to wyjście jest po chwili, nie? Także to takie jak, jak, jak, takie czepialstwo, bo ja się też na tym doskonale bawiłem. To tak się tylko czepiam mm. po prostu. No po i takich... ja zakładam, że on po prostu nie miał wejść jednak do tej piwnicy, że to było takie po prostu no jak już wszystko zabezpieczyłem. No, no tak, to... ale, ale z drugiej strony no to przed chwilą właśnie y, twierdziłeś, że chcieli ich zwabić i, i dlatego strzelali do pokoju, przez podłogę. Nie? Do ale nie, no, Nie, Ale na nie, razie, na razie jeszcze się Szymas nie zapala i będziesz bronił y, Halloween to, to tam będziemy się bili. Tutaj nie ma sensu, bo całościowo ten finał jest niezły. Ja bym chciał się zrobić tylko mały krok wstecz, bo ja powiedziałem, że mnie trochę ten film rozczarował, i powiem wam dlaczego. Mhm. Bo tak jak się rozpływamy, że właśnie fajnie całe nasze trzy pokolenia grają w tym finale i to jak one współpracują, to jakie tam jest relacja między nimi, to jest, to jest ładnie rozgrywane i to, to naprawdę się z przyjemnością mi oglądało. To ja uważam, że całościowo Całościowo to jest nie do końca wykorzystany element. Ja naprawdę po tych wszystkich zachwytach, które usłyszałem przez te ostatnie tam 3-4 lata, ja byłem przekonany, że to jest film, który jest w dużej mierze zbudowany na tym. A to wypada moim zdaniem całościowo tak sobie, bo mamy na przykład scenę, która mi się bardzo nie podobała, jak ta Piana Laurie wpada na tam kolację zapoznawczą z Alison jej chłopakiem, co, co, co było złą sceną, moim zdaniem. Nie, nie, nie Bardzo jakoś to mnie też wybiło. I, I tych relacji... Ale ona też miała sens fabularnie, nie? W sensie nie została zaproszona, to jest ale nie, zły nie, moment wiesz, w jej życiu i tak nie, nie, dalej. Nie? Ja, ja, ja to rozumiem, wiesz, to, to naprawdę, tu nie chodzi mi o to, żebyśmy się teraz spotykali o każdą scenę I ja mówię ze swojej perspektywy, no mhm. mi, to, mi to nie działało, tym bardziej, że je, jednak yy, teoretycznie nam pokazywano Laurie, która jest yy, straumatyzowana, ale gdzieś tam ma to za sobą, jest, jest przygotowana, jest chłodna, jest skalkulowana, a tutaj nagle... Znowu w... Znaczy wmawia tak sobie, nie? no tak to zazwyczaj bywa, nie? W no przypadku no, no tego dobrze, typu. no ale wiesz, ale wpada mhm. piana akurat w takim momencie, który no, no nie wiem, mnie to osobiście wybiło, ale całościowo podstawowy mój problem jest taki, że tego jest tak naprawdę mało. Tego, tego mi zabrakło. Chciałbym trochę tego więcej, bo te aktorki fajnie ze sobą grają. One, uważam, że są i tak nawet wizualnie, tak jak one prezentują trochę inny rodzaj kobiecości, to jest, to jest fajnie rozgrywane, nie? gdzie widzimy tą Karen taką bardziej kurę domową, Alison właśnie taką bardziej zbuntowaną nastolatkę, no i babcie Laurie, która jest przygotowana na wszystko niczym komando z, ze specnazu, ale właśnie... <laughs> uh wolałbym, żeby troszeczkę nawet kosztem wydłużenia może tego filmu, żeby pokazać właśnie więcej trochę tej relacji. Ja rozumiem dlaczego to jest tak zrobione, bo, bo ten film jednak miał być tym slasherem i, i no musieliśmy mieć to na pierwszym miejscu, więc te relacje są tak prosto popychane do przodu właśnie. No ta scena przy kolacji, ona ma też nam szybko po prostu nakreślić pewne, pe, pewne relacje, pewną hierarchię pomiędzy dziewczynami, no ale suma sumarum, no mówię, to to jest właśnie też kwestia, która mnie nieco rozczarowała w tym filmie. Chciałbym więcej. Jest ok, ale chciałbym więcej. Mm -hmm. Mando, chciałbyś coś dodać? No to ja, jak już podsumowujemy, to po tej, po tej godzinie prawie dyskusji o pierwszym filmie, to, to ja jestem zadowolony i to bardzo. Ja rozumiem Jerry'ego, bo Jerry czekał długo i, i te oczekiwania mu się bardzo mocno pompowały i mnie się wydaje, że mój pierwszy seans też jeszcze nie był tak idealny, że też miałem tam mikro zastrzeżenia, ale to tak bardziej właśnie przez to, że już zdążyłem napompować oczekiwania, ale mówię, oglądałem ten film trzy razy, oglądało mi się go świetnie, to jest, to jest bardzo fajny sequel mm -hmm. po latach, to jest bardzo fajny film otwierający, to jest super slasher. No to tak, przepraszam, wpadnę tylko na sekundę w słowo, to uważam, że całościowo z tych sequeli po latach to jest jednak pewien wzorzec, czy to może być pewien wzorzec, jak to jednak robić z sensem i, i, i fajnie, nie? bo to no umówmy się, nie zawsze to w tych ostatnich latach wypada dobrze. Ja jestem całkowicie zadowolony, w sensie naprawdę tak jak też rozumiem o czym mówisz Jerry, tak żaden z tych elementów, które wymieniłeś jako też mnie nie przeszkadzał też miałem gdzieś tam napompowane te oczekiwania ale mimo wszystko myślałem, że to będzie dużo prostszy film i że nie będzie tak efektowny i tak efektywny i że wszystko to na co się nastawiałem że będzie po prostu ok, było lepsze po prostu. I t, też tak sobie nawet myślę teraz, że jakbym miał wracać do Halloween, no to czybym właśnie nie wracał do tego filmu, a nie oryginalnego nawet teraz po latach, no bo ten oryginalny widziałem już tyle razy, że teraz jakbym miał coś odświeżać, nie wiem, za rok, dwa, no to pewnie prędzej nawet ten sequel. Dobra i przechodzimy do Halloween Zabija. Tak jak zauważyliśmy wcześniej, reżyserem tutaj też będzie David Gordon Green, ale głównym scenarzystą według IMDb jest tym razem Scott Teams, który niedawno dał nam też podpalaczkę. Pozdrawiam cię, Mando, <ścoughs> serdecznie. Tak. Ale na szczęście, przynajmniej w mojej ocenie, w przypadku Halloween wykonał dużo lepszą robotę. To jest bezpośredni sequel tego poprzedniego filmu. To znaczy, I remake dwójki poniekąd. Tak. No zrobili dokładnie to samo, co w oryginalnej dwójce, że to jest ta sama noc i dokładnie minutę po pierwszym filmie zaczyna się film drugi. Mm -hmm, czy nawet nie minutę po, a jeszcze trochę yy, równolegle, czy nawet chwilę wcześniej. Yy, tak, z jednej strony dostajemy tutaj trochę retrospekcji z roku 78, czyli z tego pierwszego killing spree Michaela. Pierwsze zabójstwo gdzie było wcześniej, ale seryjny mord dopiero w 78. I no, obserwujemy różne wydarzenia, które pojawiały się w tym pierwszym Halloween, ale też nie wszystkie Mam ogólnie takie 12 minut rozbiegówki i dopiero potem wpada intro. I w sumie o tym nie powiedzieliśmy przy pierwszym filmie. Intro w ogóle w tej trylogii są super, bo w 2018 w Halloween widzimy dynię, która zgniła i nagranie gnicia tej dyni jest puszczone od tyłu. czyli no jest obrobnie, taki... Ta, y, Oryginalny film miał dynię gnijącą, a tutaj ona odżywa, nie? Tak. Ta pleść zanika, dynia wraca do normalnej formy. Tutaj w tym sequelu y, Kills y, mamy wiele różnych dni, dodatkowo dni płonących i tak płonących coraz bardziej i coraz bardziej, zresztą też na plakacie mieliśmy tę ospaloną maskę, no i jak słyszeliście przed chwilą, w finale Halloween z 2018 Michael Majer zostaje zamknięty w płonącym budynku, dlatego to świetnie pasuje, tak, i już buduje, no, u mnie pozytywny odbiór, tak, bo sprawia, że Jestem na coś tam nastawiony, że te wspomnienia z poprzednich seansów wracają i to bardzo fajnie działa. No i widzimy m.in. policjantów, którzy tam działali sobie w 78 i którzy teraz też odgrywają rolę w akcji współczesnej. Potem wracamy do 2018 i nawet wam powiem, że może to przez zatarte wspomnienia, ale tak jak drugie Halloween było też taką bezpośrednią kontynuacją, tak mam wrażenie, że tutaj to czuć jeszcze mocniej, bo widzimy tę kontynuację na naprawdę wielu różnych płaszczyznach i mamy ten pożar, który moim zdaniem rozwiązano doskonale, bo tak jak powiedzieliśmy, on mógłby spokojnie kończyć ten pierwszy film i to mógłby być też koniec franczyzy, po prostu domknięcie wątku, a tutaj mamy bardzo sprawnie, logicznie moim zdaniem wyjaśnione w jaki sposób Michael Myers mógł przeżyć tę sytuację. A chcemy zacząć od pożaru? Bo jak chcesz zacząć od pożaru, to trzeba powiedzieć, że ta scena jest epicka. Ja mam wrażenie, że chyba w całej serii Halloween, w tych dziewięciu częściach, które widziałem, to ja sobie nie przypominam tak efekciarskiej, tak dobrze nakręconej, tak pomysłowej sceny. nie, no Po prostu... Mhm i od momentu, kiedy widzimy, jak Majer przeżył w tym safe roomie, do momentu jego wyjścia z domu i starcia ze strażakami, to jest po prostu I nawet epicka. potem jeszcze u sąsiadów, tak? To, to w ogóle jest ciąg ale nie, no, no, to jest ogóle, momentów. Tak, tak, ale po prostu no, ta, ta scena w domu to jest po prostu czyste złoto. Ja uważam, że już tylko i wyłącznie dlatego, dla tej jednej sekwencji warto jest obejrzeć Halloween Kills, bo no to jest po prostu epicka scena, naprawdę. To, to, jest, to jest to, o czym mówiliśmy, że Myers w tej trylogii od początku był prezentowany jako właśnie ta siła natury, ale no on w Kills jest spuszczony ze smyczy, nie? Bo to jest to, to, to już nie ma tu skali naprawdę nawet do poprzedniego filmu. No, ja też tak uważam i wydaje mi się, że nie ma sensu tutaj, żebyś teraz streszczał i skakał po wątkach, bo po mm -hmm. tych najważniejszych i tak pewnie przejdziemy i no tak, uważam, tak. że to wyjście z domu, to jak oni tam wchodzą, to jak e, znajdują, to znaczy jeden ze strażaków widzi, że ktoś tam jest w piwnicy nie? I, i to, co dzieje się w domu i to, jak Michael wychodzi z safe roomu i to, jak Michael wychodzi z tego domu płonącego i, i robi rozpierduchę, to jest po prostu wow, nie? to jest fantastyczne też tak uważam. I to pod każdym jednym względem, bo wizualnie to wygląda przepięknie. Tak, wizualnie to, ja, to jest Ten, ten ogień tam, yy, nie wiem jak to zrobili, ale yy, nie ma się dosłownie czego przyczepić. Wszystko wygląda przerażająco, jakby wychodził z piekła po prostu. Potwór, tak jakiś właśnie demon, diabeł, który wychodzi z tego płonącego obiektu, budynku. Dodatkowo wszystko jest idealnie doświetlone, odpowiednio właśnie wyraźne czy niewyraźne, żeby tworzyć taką przeupiorną atmosferę, a potem mamy jeszcze w sumie tutaj nawet nie tyle seryjne, co masowe morderstwo i ono ma taką choreografię i takie efekty praktyczne i takie udźwiękowienie też wszystkiego, co tam się dzieje z ciałami, że ja, być może nie tyle kakałem, co właśnie otwierając szeroko buzie i oczy, no wyginałem ramiona, tak, i gdzieś się kręciłem, nie dowierzając na co patrzę i to jest jeszcze pociągnięte, bo to jest właśnie taka dłuższa sekwencja, z genialną choreografią, ale jeszcze potem e, mamy akcję ze starszym małżeństwem uh -huh. i ona też wizualnie, e, właśnie choreograficznie e, jest piękna, straszna i jest czymś, co dla mnie, osoby, która widziała tych slasherów kilkadziesiąt, e, nadal było powiem świeżości, nie wiem, to, ta scena ze świetlówką na przykład. I... Ona dla mnie była trochę komediowa, nie wiem, czy się Czy zgodzicie? przez to, że masz te starsze osoby bawiące się nie, tym? Nie, nie, przez to. Ta, ta, ta sąsiadka ona w ogóle we wszystkich trzech filmach wystąpiła, mhm. A, także to taka powtarzająca się rola. No ze, ze świetlówką to jest w sumie zabawne zabójstwo, chociaż brutalne, zgadzam się ale i Ale jak ono ale... wygląda? Świetlówka, która się wypełnia kapwią ale... i Nie, ty... yes. zabawne dla mnie był motyw, jak Majer zaczyna testować noże na mężu i wybiera mhm. sobie jeden, ciach w plecy, wybiera sobie drugi, ciach w plecy, Przynajmniej ja to traktowałem jako test poszukiwanie nowej broni na ten film. Ja zanotowałem ale... sobie w notatkach, Michael zamienił dziadka nożami wieża. Więc pewnie też to odebrałem komediowo. Ale ale... To w ogóle, bo, bo to też jest ciekawa scena pod tym kątem, że ja mam wrażenie, że ona już zwiastuje coś takiego, co w tym filmie. Wydaje mi się, że chyba pierwszy raz się pojawiło też w całej serii, czyli że Myers nie tylko zabija, tylko mam wrażenie, że on w tym filmie kilkukrotnie pozuje swoje ofiary w konkretny sposób. Co w sumie było dla mnie też czymś takim świeżym, jeżeli chodzi znaczy o Halloween. To nie pojawiło się pierwszy raz w serii, bo ci przypominałem, że w oryginalnym Halloween upozorował i to tak bardzo mocno jest grub przecież no, no jego siostry tak, na No tak, tak, tak. No ale wiesz, ale to była w zasadzie jedna taka scena. Tutaj mamy tych scen kilka, kiedy on jakby w konkretny sposób w zasadzie wiesz... Po, pozuje ciała, nie? No to, to to wraca w tym filmie wielokrotnie i i to było dla mnie w sumie też ciekawe, nie, że że no nie mamy takich, tych szybkich morderstw, które przeważnie jednak widzieliśmy, nie, że mamy tam cięcie czy coś tam, jakieś narzędzie inne i, i po sprawie, Ale to nie? jest po prostu popis też tutaj filmowców, no bo tak jak no, pewnie mówię, tak. tutaj ta sekwencja ze świetlówką, to zrobienie tego, to też jest jakaś tam robota ale Jerry mówi nie tylko o tym, tylko o późniejszych scenach, gdzie on faktycznie pozorował. Znaczy, tak, tak, ale nie? potem mamy na przykład, nie wiem, latarkę wypchniętą w głowę też, nie? ułożoną specjalnie. No tak, e... właśnie do takich rzeczy pije, nie? Dokładnie. Tak, żeby to wyglądało w taki sposób, że nawet jak zapomnisz, o czym było <laughs> Halloween Zabija, to zobaczysz taki kadr i sobie przypomnisz właśnie te konkretne efekty specjalne, kompozycje tych ciał, skutki działania Majersa, no bo to nie jest wyjaśnione w taki sposób, że nie wiem, to jest jakiś rytuał, czy coś takiego, nie, tylko po prostu się jest spustoszenie na większą skalę i robi to widowiskowo, także nawet jak nie jesteś przy tym, tylko znajdziesz miejsce zbrodni później, to, to nadal robi wrażenie. I jedną rzecz mogę dodać też na tym etapie. Uważam, że Kirys ma zdecydowanie najlepszą muzykę w całej trylogii. Ja mam wrażenie, że w pierwszym filmie ta muzyka była, tak jak cały ten film, dosyć bezpieczna i ona dosyć bazowała na tym, co Carpenter zrobił w swoim oryginalnym filmie. Uh -huh. W End z tej muzyki prawie nie ma, to też uprzedzając takie już trochę rzeczy na przyszłość. Czy ona jest taka bardzo mocno schowana, ale w Killis ewidentnie właśnie cała ekipa odpowiedzialna za muzykę tutaj się pobawiła i tak jak mamy epickie sceny morderstw, tak mam wrażenie, że ta muzyka też jest taka zupełnie inna, ona jest wyraźna, taka energetyczna, podbijająca właśnie jeszcze yy, całą taką dynamizm, cały dynamizm, o, to tego słowa mi brakowała. Tak, tych, tych poszczególnych sekwencji i ta muzyka jest rewelacyjna, naprawdę. To, to, to jeszcze do muzyki wrócę w innym kontekście przy finale, ale, ale tutaj jest yy, kapitalna. Mhm. No dobra, czy my chcemy jechać dalej już z morderstwami, czy jeszcze się cofniemy, bo Szymas wspomniał o, o retrospekcji? A to może się sam się I ja celowo trochę przez to przeskoczyłem, bo to jest jedyna, jedyny moment, który mi w tym filmie do, nie do końca gra, bo mamy tam takie no, głupie zachowanie gliniarzy. Mamy gościa, który ma korekcję. Ale tłumaczy, 7 dlaczego Hawkins spudłował w Majersa na schodach z dwóch metrów w pierwszym filmie. Także tak, wiesz, wszystko, tak. wszystko ma sens no ma, Ale ta retrospekcja jest fajna, mi się ona podoba. Co prawda ona ma nam wprowadzić nową postać Loniego, który w 78 jest dzieckiem, którego nie było, a teraz będzie jedną z tych ofiar z tej grupy, o której zaraz powiemy więcej, ale ja powiem wam, że ja jak oglądałem pierwszy raz Halloween Zabija, to chyba wcześniej nie czytałem, bo tutaj będzie ogólnie bardzo dużo powrotów, ale absolutnie się nie spodziewałem, że oni odtworzą Lumisa i dla mnie, chociażby dlatego, to było takie wow, nie? że jeszcze raz sobie zobaczyłem, co prawda, no, komputerową wersję, zagraną oczywiście przez innego aktora, ale jeszcze raz Donald Plezens na, na ekranie. I okej, okay, ci policjanci zachowują się głupio, ale oni tacy tutaj też, t -t tacy byli, wrzucenie, nie wiedzą, co się dzieje, to jest dopiero ta noc. Tak jak bohaterowie tego filmu też nie wiedzą jeszcze, że Michael powrócił tak, i że mam, do tego, że tam jest korytarz, który ma, nie wiem, 6 7 metrów, a glina przebiega przez niego, nie wiem, pół minuty biegnie po prostu przez ten korytarz i yy, nie wiem, mamy policjanta, który widzi ślady butów w pomieszczeniu szukając mordercy, wie, że obok jest drugie pomieszczenie i zamiast je po prostu sprawdzić, to zaczyna prowadzić monolog i w tym momencie to, to, ja wiem, że to jest stresująca sytuacja, jak broniłem na przykład Lori, nie? W, w, z tym strzelaniem, że po prostu no nerwy i wszystko, ale tutaj autentycznie Chciałem o tym zapomnieć bardzo szybko. I to jest fajne do pewnego stopnia no i też spaja nam to jeszcze bardziej jako serię, ale ta głupota jest straszna. Bohatek. No tutaj głupotek jeszcze trochę mamy niestety, ale to, to później, to później. Ale ja też o, o, ogólnie na plus oceniam te, tę retrospekcję. I tak jak uh -huh. powiedziałem, retrospekcja wprowadza postać Loniego, którego wcześniej nie było, czyli dzieciaka, który miał kontakt z Majersem i udało mu się przeżyć. Majers go nie uśmiercił wtedy, teraz już jest dorosły. No i my też bardzo szybko od samego początku przeskakujemy do e, baru gdzie odbywa się wieczór Halloween i tam poznajemy e, postaci, których tutaj wraca e, sporo w tym filmie. I to mhm. jest właśnie t, tutaj ten, ten moment, gdzie ktoś tam jeszcze pamięta Halloween nie? i ktoś pamięta Michaela Myersa i wraca na e, Tommy Doyle, e, mhm. tym razem grany przez innego aktora, nie tak jak w szóstce, gdzie grał go Ant-Man, tutaj to jest Anthony Michael Hall. Mhm. Ale wracają oryginalni aktorzy też, bo pojawia się Marion, która wystąpiła już w jedynce. To była ta pielęgniarka, która jechała z Lumisem do Majersa w jednej z pierwszych scen, gdzie Majers rozbił Okno, ręką, scena, w której widać, że ma przyklejony do ręki klucz, bo inaczej nie dało się rozbić okna w oryginalnym filmie. Nie pamiętam, nie, ona wtedy nie zginęła, bo ona też w oryginalnej dwójce występowała. Nie Za to ona zginęła w 20 lat później i wtedy myśmy na to nie zwrócili uwagi. Ona jest w pierwszej scenie, w której ci chłop te, te chłopaczki włamują się do niej do domu, to znaczy wchodzą do domu, żeby ukraść piwo z lodówki i ona wtedy ginie przed napisami to też była ona, także w sumie to jest jej czwarty film po raz, po raz trzeci wraca do tej roli, no i wraca tutaj też Lindsay, którą też gra oryginalna aktorka, to jest dziewczynka która w pierwszej części Lori opiekowała się chłopcem, a jej przyjaciółka opiekowała się dziewczynką. Jej przyjaciółka wtedy zginęła i tak naprawdę Lori przez resztę filmu biegała z tymi dwoma dzieciakami. I tutaj wraca oryginalna aktorka, co w sumie jest fajne, bo umówmy się, mógłby to zagrać każdy, nie? Mm -hmm. Tak, taka dbałość właśnie o. W sumie nie wiem, osób, tak, bo to nie są ale szczegóły. Ale to jest ukłon taki ukłon fajny, w wiesz. No, to jest takie fajne, bo tutaj o tym mówię. Mógł zagrać dosłownie każdy, nie? A, a jednak wzięli kogoś, kto, kto był dzieckiem w tamtym filmie. No tu jeszcze wraca szeryf, ale to w późniejszej scenie. I to jest chyba <laughs> koniec powrotów w, w tym filmie, jeśli się nie mylę. Ale to w sumie jak ruszyłeś Mando te wszystkie postacie, to ja wam powiem od razu jeden z moich problemów skills, bo tak jak ta warstwa slasherowa jest fantastyczna, ja uważam, że pod kątem takiego filmu na Halloweenową imprezę na przykład, to to jest świetny wybór o tyle ja mam trochę problem z mnogością postaci i z tym, jak one są prowadzone w tym filmie. Bo tutaj nam się robi bardzo dużo grupek, podgrup i tak dalej, i tak dalej. I z jednej strony ja to jakoś tam kupuję, no bo to jest poniekąd jakby temat tego filmu. Tak jak w Jedynce tematem to poniekąd była ta trauma Lauri, wpływ na, na trzy pokolenia uh -huh. rodziny Strode, tak tutaj mamy na pierwszym planie Haddonfield i to jak Myers wpłynął na miasto. Tylko mam wrażenie, że tu jest tak dużo tych postaci i nie wszystkie one i są potrzebne, i mają co robić tak naprawdę, że ja mam wrażenie, że ten film tak jak chwaliliśmy jedynkę, że ona jest tak dobrze prowadzona mimo wszystko, nie? że tam nie ma ani chwili nudy, tak tutaj nawet nie to, że, że jest nudno, bo nie jest, bo tutaj Myers, no po prostu nie wiem, jaki tu jest bady count, ale tu naprawdę nie próżnuje, ale, <grym> ale jest tak problematycznie to prowadzone, że my skaczemy, nie? Tu Laurie w szpitalu, tu jakieś skaczemy, dyskusje z ale to jest część ciekawsza. No bo oryginalna dwójka... Ale nie, tylko to, daj mi tylko skończyć myśl, bo to, to że skaczemy, to, to ja mówię, ja to kupuję, tylko bardziej ja mam problem z tym, że tych postaci jest tak bardzo dużo i ja mam wrażenie, że ten, że film gubi tempo momentami, nie, że my niepotrzebnie jesteśmy z jakąś jedną grupką, która niewiele robi i ja też to poniekąd rozumiem i trochę sam sobie to bronię w tym kontekście, że oni się wszyscy spo, spotykają w którymś momencie w szpitalu, i, I ta scena w szpitalu jest później super, więc no mówię, poniekąd to jestem w stanie zrozumieć, ale mimo wszystko to jak to jest tak poszatkowane, to mi to tak film, filmowo mi to tak przeszkadzało, nie? Wolałbym, żeby może to jakoś bardziej skondensować, a tak wiecie, tu zaczynamy od tej retrospekcji, później mamy y, rozbicie na te kilka podgrupek i, i to jest takie no, ja strasznie to rozumiem. chaotyczne. ja to rozumiem, no bo ten film taki jest, nie? Ten film no film jest, tak jest, jest. Za, zaczyna się od środka, nie? I, i, i, no i on już od, od, na starcie ma, ma ten problem, ale to, rozumiem cię. Znaczy, ich jest dużo, ale na szczęście Michael tutaj przychodzi ci z pomocną ręką i szybko usztupla <grym> tak, tak, tak. E, mnogość tych szybko bohaterów. z nimi rozprawia. Ale tak. mnie się, znaczy wiem, pod kątem filmowym to może nie grać. To może się rozklejać, ale patrząc na to tak logicznie, to jest okej, bo jedynka działa to. się... Jedyn działa się, nikt w mieście jeszcze nie wiedział, że Michael wrócił i jedynka tak się zakończyła. A teraz nagle dowiedzieli się, my, na, my najpierw poznajemy ich, gdzie oni też od 40 lat mają traumę, ale są gotowi, czekają. Tommy tutaj jest takim bad bojem, gra go aktor, którego ja pierwszy raz poznałem w, w klubie bibliotecznym, w, czy, czy klubie winowajców, nie pamiętam jaki to jest ten polski tytuł, Breakfast Club, gdzie grał mhm. tego naj, najmłodszego chłopczyka nerda, a tutaj idzie łysy z baseball and fire". I oni chcą się rozprawić z Majersem, i oni na to czekają też od 40 lat. I teraz, gdy nagle się dowiedzieli, to to całe miasto rusza. I faktycznie mamy ten moment, gdzie oni się porozjeżdżali I oni nie tyle czekają, co oni. No, to mi czeka. Mówi, że jestem gotowy, będę pamiętał i teraz, jak wrócisz, to. Tak, ale oni bardziej po prostu film nam uświadamia, że to nie jest. Czy trochę też to nie? W sensie nie chcą o tym zapomnieć. znaczy tak, nie? nie mogą o tym są zapomnieć. Są w marze, gdzie występują jacyś komicy, jacyś stand a jednak to mi wychodzi, przypomina im wszystkim. Pamiętajcie, coś takiego było. Mówi to trochę też tak na takiej zasadzie jakby trochę horror opowiadał, ale jednak no, są tam po to, żeby, żeby nie, to za no, nie świętować, za tylko, no, tylko żeby o tym pamiętać, nie? żeby uczcić pamięć. To to też ale, ale... Mówisz, to jest w ogóle jeden z motywów przecież tego filmu, nie? W sensie, ano. że, że yy, Majers tak naprawdę ma wywalone na Lauri jako Lauri. Jego interesuje bardziej miasto, nie? I, i to, to jest moim zdaniem akurat no, tam fajnie ten rozgrywane. Film mówi, nie? że on tam do Laurii to przypadkiem trafił, a zupełnie co no. innego go tutaj interesuje. E, mm. Ale g, jeszcze kończąc ten temat, mnie się ta część podobała, bo, bo ta część szpitalna do momentu, dopóki tam miasto do szpitala nie trafia, e, w sensie ta część szpitalna Lori i e, detektyw Hawkins jest koszmarna. No, I, jest fatalna. fatalna. I tu wolę oglądać tych mieszkańców, którzy rozbiegli się po mieście i myślą, że jak wezmą sobie bejsbola i, i broń, to pokonają Majersa I, i są tak równie szybko stopowani jak Lori przy okienku w pierwszej części. E, fajnie mi się U, patrzy na... Urocza scena, zostańcie w samochodzie, będziecie bezpieczni. <laughs> fajnie mi się patrzy na chłopaka e, wnuczki, kurde imion nie pamiętam, e, wnuczki L Lori, który od dwóch filmów e, popieprza w sukience, nieważne co się <śmiech> dzieje, bo tak się przebrał na Halloweeny i tutaj nieważne jakie sceny się dzieją, on, on tak e, biega. Fantastyczna scena na placu zabaw i, mm -hmm. i też fan serwis, bo jest bardzo silne nawiązanie do trzeciego Halloween, ale mm -hmm. taki fan serwis, który ja kupuję. Mamy dzieciaki, które mają te trzy maski, które są głównym motywem e, sezonu Czarownic, trzeciego Halloween i przecież jak tam wpada Michael i, i to, co z nimi robi, to jest oh, nie? no a później jak oni się spotykają w szpitalu, no to to e, zupełnie do innego, no ma, ma już e, inny kierunek, nie? To, to już zostaje ukierunkowane i pokazuje nam właśnie miasto jako głównego bohatera mieszkańców i, mm -hmm. i, i to, co mi tam to wyczyniają. Dobra, przyjmuję przymus. głos. Dosyć tego. Pozwalamy. Jedna rzecz, do której pewnie zaraz wrócimy, a zaraz wrócę do miasteczka, podoba mi się to, że cały czas ogrywamy ten wątek... Odliczaj, y... kiedy mu przerwiemy. Michaela, który... <grym> Może być mordercą po prostu nie czułem na ból i socjopatą, a może być jakimś demonem z piekła, bo on przez cały film właśnie jest jeszcze dodatkowo tizowany, ten wątek jego twarzy. Mamy ukrywaną twarz Michaela już w tym poprzednim filmie i tutaj, w taki sposób, że nawet gdy on nie nosi maski w danym momencie, to nie wiem, ostrość zanika w filmie, czy widzimy go od tyłu, od boku? Coś przesłania no, tę jego twarz. to jest Halloween przecież ale całej Ale tutaj serii. mam wrażenie, że to jeszcze bardziej podbijało ten, ten jego... No to, to, to, że jestem czystym złem, nie? Bo jest właśnie tym takim mordercą bez twarzy i, i ja się bałem, że to może popaść trochę właśnie w autoparodię, ale nie, to do końca działa na mnie całkowicie. Mhm. I właśnie po drugiej stronie jest to miasteczko okazuje się, że to nie jest sprawa Laurie, jak my to trochę odbieramy i też ta trylogia, nie? No to miała być trylogia o starciu Majersa i postaci granej przez Jamie Lee Curtis, tylko sprawa naprawdę wielu osób i też mówiliśmy o tym w kontekście true crime, nie? że często się zapomina o ofiarach, a przecież tutaj tych ofiar było więcej, była ich cała masa, one też miały rodziny, znajomych, sąsiadów i tak dalej i gdy ten wątek powraca i to właśnie w taki, jak Jack zauważyłeś, no właśnie w takiej szerokiej perspektywie, nie, nie chciałem powiedzieć rozdrobniona, ale to by było złe słowo. Tak, mamy szeroką perspektywę, to zaczynam czuć tę historię z tej nowej perspektywy, nie, że widzieć, iż takich osób jak Jamie Lee Curtis, jak Laurie Strode jest więcej, tak? Jest ich tam cała masa i to nawet niekoniecznie muszą być osoby, które przetrwały kontakt. To mogły być osoby, których sąsiedzi zginęli, czy coś takiego i też Ale wiecie, jakoś to tam... też w sumie nie jest nowa, nowy motyw tak, tak naprawdę, bo przecież mi się trochę zlały te filmy w jedno, ale wydaje mi się, że to w czwórce chyba, czy w piątce był ten motyw, że też że mieszkańcy miasteczka w którymś momencie biorą sprawy w swoje ręce i próbują tam polować na, na Majersa, mm -hmm. nie? Więc, więc to jest taki motyw, który już też w serii był eksplorowany, nie? Tylko tutaj e, widzimy te kilka różnych rzeczywiście takich osobistych perspektyw z jednej strony, a z drugiej strony miasteczko jako kolektyw i też te takie zachowania stadne, nie? Gdy na przykład e, zaczyna się ten slogan Evil dies tonight, nie? I nagle ludzie, którzy Chociaż nawet... to nie mi się akurat tak... nie podobało, to, szczerze Taka, mówiąc. w sensie... Znaczy koncept tak, nie, koncept tak, ale samo hasło to wiesz, to było takie tanie, ten refren wykrzykiwany, to, to, to nie. Mm -hmm. Ale y, mamy coś takiego, że y, są zebranie ludzie, których to po części dotyka i ludzie, którzy po prostu tam aktualnie mieszkają albo są z tej młodej generacji i nie mają w sumie bladego pojęcia do końca co się wydarzyło wcześniej, to jest jakaś tam legenda bardziej dla nich i nagle wszyscy, gdy mają wspólnego wroga nie jest ten mechanizm kozła ofiarnego gdy mają wspólnego wroga, to są właśnie masą, tak? działają jak jeden organizm i to czy to hasło ma sens czy nie, nieważne, ale to jest Przekażającej, to było upiogne, że nagle mamy ludzi, którzy chcą dokonać samosądu i to w taki ślepy sposób, nie taki zupełnie bezmyślny, a co do haseł to strasznie mi się podobał ten one-liner, e, za każdym razem gdy ktoś się boi, boogieman zwycięża nie? to po prostu mogłoby być hasłem mm, całej nie nie, nie, nie, nie. no jak nie, nie. to nie, epickie to jest za każdym nie, razem nie. To, gdy to ktoś to aparat... odczuwa strach I, boogieman i, i, zwycięża ja, ja, ja, u, ja uważam, że niestety Kills trochę czuć, w, jak zaczynałem gadać, to czuć, że to pisał gość od podpalaczki bo niestety po prostu i właśnie te one-linery są moim zdaniem pretensjonalne i, i to najbardziej naprawdę wychodzi właśnie w tym, co Mando powiedział. No cały ten wątek Laurie i Hawkinsa, to ja już w którymś momencie mówiłem nie no już Laurie weź się odklej od tego sprzętu. Nie będzie to miało sensu, ale już skończcie pitolić, bo po prostu nie, nie, nie, dało, nie dawało się tego słuchać, co oni tam za głupoty gadali. To, to, to miało chyba tak trochę działać, bo mamy postacie z zupełnie różnymi perspektywami, które tak naprawdę nie znają prawdy o tej drugiej osobie, nie? I tak trochę kreują no dobrze, sobie te rzeczy. Ale... No ale to, to, to nie uprawnia po prostu dialogów, które mówię, no były pisane naprawdę jakby to e, początkujący scenarzysta pisał, to uszy więdły od ty, przy tych dialogach. No nie? więdły, ale masz ludzi straumatyzowanych, jedna osoba kłamie, oboje są na lekach teraz i tak dalej, stracili dużo krwi, ale nieważne. Wracając do miasteczka. Właśnie podoba mi się, iż mamy tutaj ten, to, to miejsce przesiąknięte złem, miejsce przeklęte, tak? Ten motyw, właśnie z literatury i filmu grozy i zazwyczaj no, mogą być takie miejsca dosłownie nawiedzone, tak? czyli pojawia się jakiś duch, ale może być tak, że po prostu przez jakieś doświadczenia z przeszłości ktoś czegoś doświadcza aktualnie w tych miejscach, jak w Fiction i tutaj ja miałem wrażenie, że to jest pomysł na tę trylogię w tym momencie. Ja totalnie tego oczekiwałem trzeciego filmu, że on to pociągnie właśnie w tym kierunku, że Hedonfield zostało naznaczone złem, tą poprzednim atakiem Mayersa. I tak naprawdę nawet gdyby Majers nie powrócił, to w pewien sposób ta zbrodnia tam żyje, bo zniszczyła życie wielu osób. My wprawdzie skupiliśmy się na jednej rodzinie, jednym rodzie, ale dotkniętych tam jest no, kilkadziesiąt, a może i kilkaset jednostek. I w tym filmie mi to strasznie grało. Kolejne to zepsuł ale tutaj to właśnie przesiąknięte złem head on field totalnie czułem i tak to właśnie odbierałem też symbolicznie, nie? że Michael tutaj jest trochę metaforą właśnie traumy, PTSD tej takiej właśnie weirdowej, złej energii a wiesz, a tutaj jest fajna na przykład scena pod tym kątem, yy, moim zdaniem yy, na finał niejako tej sekwencji szpitalnej, kiedy mamy takie ujęcie na Tomiego, który się orientuje co w zasadzie zrobił i, i do tak. czego doprowadził tym swoim działaniem. Yy, to jest yy, bardzo fajna rzecz, którą niestety finał Kills mi wykłada totalnie, yy, ale to przejdziemy do finału za chwilę. Mhm. No to co to, może przejdźmy y, w tym układzie do y, y, finału y, tak naprawdę tego filmu, no bo je, w zasadzie wydaje mi się, że wszystkie y, rzeczy takie najważniejsze to żeśmy y, tutaj poruszyli, a ja Wam się przyznam, że tak jak bardzo dobrze mi się oglądało ten film, nawet pomimo tych uwag, nawet pomimo tych tanich one-linerów, nawet pomimo popsutej laurii, bo, bo w dużej mierze moim zdaniem jest tutaj popsuta i o, to przepraszam, to, to, to, to, to zanim no winał, ma, to, to, to muszę duchu, powiedzieć. No to jest e, to <grym> uważam, że tutaj trochę e, już scenarzyści e, dziwnie piszą mi całą trójkę postaci, w sensie wszystkie trzy pokolenia i, i to, to tak mi trochę nie grało, ale to też można teoretycznie zwalać na karp stresu itd., i tak dalej, ale i ten motyw, że Alison jedzie do tego domu sama w zasadzie, to, to było takie głupawe, rodem ze slasherka i zachowanie Karen było moim zdaniem dziwne, a Laurie, która 5 minut po operacji biega po szpitalu, to już w ogóle się za głowę łapałem. No, ale miałem o finale. Dla mnie ten finał mocno wykłada cały ten film, bo co tam się dzieje? Też dla przypomnienia, jeżeli ktoś oglądał dawno, albo nie pamięta, albo słucha, nie oglądając filmu. Mamy sekwencję, kiedy dochodzi do tej kumulacji przemocy ze strony miasteczka. Michael jest osaczony i w zasadzie mieszkańcy miasteczka go po prostu mordują. Tam dźgają go nożami, pałują, kopią i tak dalej, i tak dalej. Cała ta scena już jest dziwna, bo to jest scena zrobiona w slow-mo i... Yy, nie, no to jakieś miałem po prostu yy, traumatyczne yy, takiej. No w ten moment Snydera. satysfakcji, nie? że widzisz, jak ktoś bierze ten wielki, wspaniały no, no tak, kołek i po prostu uderza. Ale no chwaliliśmy, i chwaliliśmy cały czas za filmową robotę, ekipę, a tutaj nagle dostajemy, mówię, stanie slomo, Ale najgorsze jest dla mnie to, że nic z tego nicowego. Majers po prostu wstaje i robi rozpizdziel. Bo tak jak ty, Szymas, mówiłeś, tak. że na tym etapie y, y, liczyłeś, że, ta, ty, że to jest pomysł na trylogię, że Haddonfield jest miasteczkiem zainfekowanym, to ja po tym finale stwierdziłem, ok, czyli to, o czym się mówiło przy nowelizacji, bo wszystkie te trzy filmy Adaptacji. mają... Y, adaptacje książkowe, czy w zasadzie to są podobno trochę inne historie, ale, ale wokół tych filmów, to podobno właśnie przy książkowej wersji Kills jest Torn wspomniany, cała ta, wiecie, to, to, to wszystko, to mambo-jumbo. Nie, mambo -jumbo. nie, nie tyle, że wspomniany, tam jest tylko ciekawostka. Chyba Tommy ma tatuaż w tej scenie, chyba w barze na nadgarstku, czy ktokolwiek, ktoś ma tatuaż, to jest chyba tylko jako, wiesz, jako easter egg. No być, być może, ale jest to wspomniane i w Ends też to się podobno w książce pojawia i ja na, na tym etapie to byłem święcie przekonany, że ok, idziemy full supernaturalnie, czyli właśnie mamy to, ten motyw, że Myers to nie jest tylko człowiek, tylko że to jest po prostu e, bestia e, z piekła rodem i mi nawet nie byłoby potrzebne wytłumaczenie i uważam, że ten, fi ten finał jest zły na poziomie Kills, a z perspektywy Ends jest absolutnie karygodny I, i ja nie wiem czy twórcy po prostu na etapie Ends w ogóle wiedzieli co robią z tym finałem, czy oni mieli pomysł na, na ten kolejny film bo, bo no nie wiem, dla mnie te dwa filmy pod tym kątem się w ogóle nie, nie sklejają w jakąś jedną całość no ja przyznam, że tego finału troszeczkę też nie rozumiem. Nie jest to dla mnie jakiś dramat, ale już na etapie Kills, na, na etapie tego zakończenia no trochę nie rozumiem, co tu się zadziało, bo ja rozumiem, że morderca slasherowy jest nieśmiertelny, że dostaje e, tymi nożami, strzałami, a i tak wstaje i Majers też dostawał i w jedynce też e, Lumis w niego wpakował e, cały bębenek z rewolweru, tak, a przecież i, i zniknął, to jest kon nie? kontynuacja jedynki, więc to jest dla mnie jak najbardziej do kupienia. Tylko, że tutaj to zostało tak obdarte, pokazane, obnażone, aż tak... Tak bardzo, nie? No widzimy ich wszystkich, jak go tam dźgają, jak on jak on jest... Dostaje kilka strzałów w głowę chyba nawet. Tak. tak I tak, i tak. spoko, dobra, no, mordercy wstają. No, Michael w dwójce też <głos> dostał strzały w oczy, nie. Co prawda dwójka, mówię te oryginalna dwójka no nie jest w tej linii czasowej. No tylko że to, to wszystko tak jest tak, tak, tak pokazane, nie tak widzimy. I on wtedy wstaje i nagle on zaczyna zabijać. Zresztą cała i to, to jest kontynuuje, później jestem w domu, nie. No, nie wiem czym to tłumaczyć, nie wiem jak to, czy, czy nie wiem, czy ta wiara ja, y, tych ludzi najpierw w to, że pokonają, ale też y, gdzie, no tu nie było żadnego za, chwili załamania, chwili strachu, żeby dać mu siłę jakąś. Y, jest to dla mnie taki pomysł, którego ja troszeczkę nie rozumiem. I. Y, y, a, a patrząc z punktu widzenia całości to już w ogóle. Ja mam wrażenie, że tu, nie wiem, no jeszcze na tym etapie myślałem, że to będzie kontynuowane później i że jakiś pomysł się wyklaruje, bo na tym etapie mhm. mieliśmy tak jakby dwa pomysły. Próbują nam powiedzieć na samym początku, że Michael żyje dopóki Lori żyje, bo tak, ta, taki, taka teza pada w pierwszym filmie, ten nowy doktor Lumis. No ale tu mówią tezę. wprost, że tak nie jest że żyje póki. No ale potem w trailerze trójki to, to, to jest powtórzone. Więc myślałem, że do tego zmierzamy może. Ale z kolei w tej końcówce ta, ta cała dwójka tak jakby sugeruje, że nie wiem, miasto jest jakąś daje mu siłę. Nie wiem, nie rozumiem. Ten finał jest też dla mnie taki trochę bez sensu. Moim zdaniem... Yy... No najlepiej by było, gdyby po prostu po tej bójce ten film został ucięty, nie? To by było fajne domknięcie. Tak, tak dokładnie. Dokładnie. I nie wiemy, co się stało z Majersem i koniec. I furtka też do kontynuacji. A niestety pokazanie, że Majers wstaje i po prostu radzi sobie w pojedynkę jako jednoosobowa armia tam z piętnastoma osobami, które chwilę temu go okładały i do niego strzelały, no to, no to nie wygląda dobrze. Przy czym ty samo to, że on ma tę siłę, tutaj mi jakoś też mocno nie przeszkadzało, bo żyłem bardziej tymi emocjami tych wszystkich ludzi, jednostek i, i tym całym PTSD miasteczka, więc jakoś to łyknąłem, ale tam też właśnie pojawia się wątek tego, że Michael z niz tego owego atakuje Karen. I to było bardzo dziwne. I nawet tak logistycznie, strategicznie. Ale nie nic tego nizowego. No ona stoi w tym miejscu. To, to niby to ważne miejsce dla niego, z którego widać całe miasteczko. No e... tak, ale on się musiałby tam też przemieścić nie jakoś z tego miejsca No nie, no ten film się walki. sypie po całości. Ale ta walka była blisko. nie To było ile, kilka domów dalej. Przecież... Ale ludzie siedzieli na schodkach. No to tam, chyba, czy coś W sensie... W... <laughs> Owszedł całe miasteczko naokoło, no przed tyłem i. Nie, co miasteczko? No przecież to się zaczęło w tym nie, no domu, Nie wiem, wiem, ale po bo prostu. Oni wszyscy weszli to do jest... jego do domu, Odeszli Ale to jest szybkie cięcie, nie dostajesz dwa po domki prostu dalej, nie? Wielki twist, szybkie cięcie i drugi wielki twist. I to wyglądało trochę tak, jak aktorka ma kontrakt na dwa filmy, po prostu nie w tym momencie. To była no moja tak, myśl. Aha. Tak, po... tak trochę wyglądało, bo przecież w trójce to nie wiem, czy zdjęcie w którymś momencie miga, ale nawet o niej nie mówią za bardzo, więc tak to wyglądało dokładnie. Ta Musieli Musieliście jechać je ścianie, tylko w trójce, tam dla Karen no. chyba. No, Jakiś dokładnie. prezent dla niej czy coś. Y ale powiem wam, że mimo tego, że ten finał był jaki był, to on mnie nie włożył filmu. Dla mnie, właśnie tak jak mówiłem, że do jedynki bym chętnie wyrócił tego sequela, tak najchętniej w sumie do tej dialogi, nie, Bo oba te filmy mimo wszystko dla mnie się spajają w taką całkiem fajną, zamkniętą całość, a to, że finał jest trochę od czapy, to mimo wszystko no, w konwencji slashera ja jestem w stanie w tym momencie to łyknąć, nie? abstrahując od ends, od trzeciej części. Znaczy ja jeszcze zanim przejdę do swojego podsumowania, jeszcze taka ciekawostka, którą w sumie dopiero teraz wygrzebałem, nie wiedziałem o tym, przeglądałem obsady i zobaczyłem Boba Odenkirka, czyli aktora, który grał w Nobody albo grał Sola Goodmana w Breaking mhm. Bad i w Better Call Saul i on jest na liście płac tego filmu, co jest w sumie zabawnym kameo, bo on gra Boba, Czyli ofiarę z pierwszej części tego okularnika, tego chłopaka, jednej tej blondynki opiekunki, który został zabity. Na, na początku przebrał się w to prześcieradło, nie? Pamiętacie tę scenę? prześcieradło z okularami. No i tutaj jak na ekranie migają sceny poprzednich ofiar to jest też Bob i to nie jest ten aktor, nie mieli jego zdjęcia, czy, czy nie wiem czego co i, i wzięli zdjęcie z księgi tej takiej szkolnej, którą w Ameryce mają te, te roczniki szkolne e, mhm. właśnie tego, Boba Odenkirka <laughs> I on to tutaj zabawne. się pojawia na ekranie. Takie ma cameo, w którym w sumie sam nie brał udziału. nie e, No, to taka tylko ciekawostka, żeby mi ona nie wypadła z głowy. Natomiast jeśli chodzi o sam film to ja wam powiem, że mimo wszystko to będzie raczej niepopularna opinia, bo ten film ma złe recenzje i, i ten film jest raczej nielubiany i jak ja w podcaście o podpalaczce powiedziałem, że ja bardzo lubię Halloween Zabija, to wtedy Michał Ziaja tak się bardzo dziwił. Jeden z naszych słuchaczy do mnie pisał, że, że jestem chyba pierwszą osobą, od której usłyszał pozytywną opinię o tym filmie i faktycznie teraz po end na to się cały czas trafia. Jak widzę jakieś e, opinie, które mówią, że ten film nie był zły, to zazwyczaj mówią nie lubiłem Kills, nie lubię Kills, to był najgorszy film z tej trylogii. No to moja opinia jest nie, niepopularna, bo dla mnie to jest chyba najlepszy film z tej trylogii. Mm, ja nie wiem, czy tzn. rozumiem, że tutaj się, on jako, jako osobna jednostka, jako autonomiczny twór, może mieć bardzo dużo problemów. Ostatecznie jako część trylogii też ma problemy, ale te problemy sprawił finał tej trylogii, mhm. bo gdyby to z pomysłem pociągnięto, to to by było bardzo fajne fajna rzecz, ale mnie się ten film podoba. No, krytykuje się w nim, że to jest taki po prostu brutalny slasherek, że gdyby to nie była część Halloween, to by było ok, fajny, brutalny film. Ja nie wiem, czego ludzie oczekują od tego Halloween. Ja wiem, że oryginalne Halloween to jest taki slasher, który urósł do kultu, który, nie wiem, Bruce Campbell nazwał Cadillaciem wśród slasherów. Ja się z tym zgadzam, ale to nadal był po prostu slasher. I dostajemy teraz coś, co jest ekstremalnie brutalne. Tego nie podkreśliliśmy, Mówiliśmy przy pierwszym filmie, że jest bardzo brutalny. Ten jest jeszcze bardziej brutalny. Majers jest po prostu przerażający. Jak Majers wychodzi i zaczyna kogoś mordować, to są pierwsze. Ale to są, mm -hmm. to są Nawet nie tylko brutalne. Majers, przecież tutaj mamy scenę samobójstwa, gdzie jak potem widzimy ciało, no, potem samobójstwo. Widzimy ciało tego, prostu... tego faceta, głowa roztrzaskana, wszystko co z głowy wyleciało. Ręka jest na w, ogóle widoku, w pod innym kątem wyłamana. Straszne rzeczy. To... Ale wiesz, jak w końcówce Majers na przykład za ja pewną postać na schodach, co on tam z jego głową robi, nie? No, to jest e, też masakra, nie? Jak, jak robi się pierduchę. oczu i no, tak dalej, I ale te, te widły. Ta, ta, ta, ta cała scena na placu zabaw, to też jest przecież pieruńsko-brutalna scena i, i tutaj Majers jest naprawdę przerażający, ten film jest brutalny i to jest, to jest fantastyczne. To jest fantastyczne i do tego ma kilka ciekawych pomysłów, które nie zostały wykorzystane ostatecznie, ale mnie się ten film bardzo podoba. Ja go bardzo lubię i po odświeżeniu całej trylogii nadal stawiam go chyba najwyżej. No to ja powiem otwarcie, że to nie jest dla mnie kontrowersyjna opinia, bo tak jak Ty Szymas, mówisz, żebyś chętnie kiedyś w przyszłości wrócił do tej dylogii, to ja myślę, że ja jeżeli do któregoś z filmów z tej trylogii Gordona Greena wrócę, to właśnie do Kills. I to mówię z pełną świadomością tego, że po pierwsze też wiem, że ten film ma złe recenzje, po drugie ja sam widzę w nim mnóstwo problemów, bo mówię no dla mnie ten finał jest karygodny, on mi nie działa i na poziomie tego filmu, i nie, nie działa mi jako segment trylogii. Wkurza mnie, jak są pisane trzy pokolenia stroudów wkurza mnie cały wątek Laurie i Hawkinsa w szpitalu, ale ten film... Mm, i ja, ja, jeżeli dobrze pamiętam, nie wiem, czy teraz nie przekręcam, jak mignęła mi recenzja Megan Nevaro z Bloody Disgusting, to ona gdzieś tam w podsumowaniu użyła takiego sformułowania, że to jest taki slasher rodem z lat 80 ze wszystkimi wadami i zaletami. Przy czym dla mnie akurat tutaj te zalety wyraźnie się wybijają, bo on jako slasher działa naprawdę doskonale. I właśnie ta, ta brutalność, to, że Myers jest autentycznie przerażający. On przecież często nie był przerażający, pomimo, mm -hmm. że, że powinien być. To, to czasami Próbowano to ogrywać, tym takim jego, nie wiem, chodzeniem w cieniu, pojawianiem się nagle i tak dalej, i tak dalej, ale to A tutaj on ulicy, nie? A ty tak, po prostu tak, siedzisz tak, na krawędzi tak, fotela, nie z... zaciskasz wiesz, nie, nie. Światłami to jak go pokazywano, grano to jak, wiesz, on był w mroku, a oświetlano jego twarz tylko, żeby ta biała twarz tak, i te czarne oczy się tak, pojawiały, nie? Tak a tutaj jest przecież ta spalona maska, to wystarczy, że, że dadzą zbliżenie tej jego spalonej maski po prostu i to jest normalnie niesamowite. To robi tak y, dobre, horrorowe wrażenie, że ja uważam, że to jest właśnie bardzo dobry film, taki y, na tym poziomie stricte slasherowego fanu. Realizacji gatunkowej. A, fan realizacji tak. gatunkowej, dokładnie tak. A przy tym też y, uważam, że to, co ty Szymas mówić, to tutaj jest w tym filmie, że tutaj czuć, że tu był pomysł i, i mówię, ja mogę się czepiać realizacji wielu jego elementów, ale sam ten pomysł na to, że właśnie mamy tych mieszkańców straumatyzowanych i to Haddon Field jako bohatera zbiorowego mówię, wykonanie takie sobie, ale sam ten pomysł też doceniam całościowo. Także ja, u, u, no, dla mnie jest to najlepszy film z tej trylogii. Mm -hmm. Tutaj y, Majers jest chyba najbardziej przerażający ze wszystkich filmów, tak? które do tej pory odświeżyliśmy. Na pewno najbardziej brutalny, nie? To bez ale przerażający też, bo nawet on nic no. nie robi. Nie wiem, mamy tę scenę na placu zabaw, gdzie jedna z postaci podchodzi do dwójki dzieciaków na huśtawce i one mówią coś na zasadzie, że jest tu też taki facet w białej masce i <śmiech> no chodzi co no, chwilę no, no, za no. drzewa i myśli, że nas przestraszy, nie? To ja w tym momencie zacząłem przebierać nogami. Miałem taką reakcję nagwową po prostu na zasadzie Jezus Maria, nie? W sensie Jesus. No wyobrażam i nawet właśnie nie tylko w scenach, gdy on właśnie idzie jak ten Terminator, ale nawet w takich sekwencjach. Ta świadomość, że on gdzieś może być za drzewem budzi we mnie po prostu strach, dyskomfort, co w slasherach niekoniecznie znaczy, się zdarza. W pierwszej właśnie, części też widziałeś. był taki motyw ogrywany na tym podwórku, gdzie zapalały się światła mhm. przy ruchu i gdzie jeden z chłopaczków myślał, że to jest właściciel domu nie? i go tam przepraszał, mhm. że przechodzi na skróty, nie? ale tutaj to jest fajne, to co mówisz, ta scena super jest, jak ona o tym mówi. Tak, mówiłem, jak my go dzieciaki. widzimy, takiego rozmazanego w ogóle, jak jakąś fata w tle, nie tak bardzo daleko, że jest totalnie niewyraźny i na sa samą myśl o tym, że jest, on tam naprawdę jest, że, że oni tego też nie wymyślili czy coś i to, to są takie bezczelne dosyć dzieciaki, no, to działa niesamowicie. I, I to jest ten Michael, który ja chcę zapamiętać właśnie z, z tej doporu. No plus, plus wyjście z domu. Nie tego wow, to, to jest po prostu tak doskonała scena, że no tak jak powiedziałem wcześniej, tylko chociażby już dla tej jednej sekwencji warto. Mm -hmm. I no to w ogóle zabawne. Nie wszyscy mega polecamy. Ja też się spotkałem raczej z negatywnymi opiniami, i to strasznie się zdziwiłem o Dobra. Bo no ja mam to... wrażenie tak w ogóle przechodząc uh -huh. do tego, tej ostatniej części. Ja pamiętam, jak zobaczyłem trailer i zobaczyłem polski tytuł. I y, tytuł brzmiał Halloween.odrodzenie. I ja Halloween. Halloween.finał i ja sobie zażartowałem, że brzmi jak Skywalker Odrodzenie. I mam trochę, i mam, i mam naprawdę po, po całej tej trylogii mam takie wrażenie, że że kurczę jednak się nie myliłem. Ta druga część była inna, chciała iść w innym kierunku. Gdyby to pociągnąć, byłoby super, a, to, a tą trzecią to trylogię, przy czym e, przy Gwiezdnych Wojnach to były trzy różne osoby, czy dwie różne osoby e, no i, i zero pomysłu, a tu była jedna osoba i pomysł, nie? Bo tych wątków niestety nie pociągnięto za bardzo w następnej części, a jeśli gdzieś tam w końcówce to bez sensu, tak jakby sobie przypomniano, teraz trzeba zrobić to, teraz trzeba zrobić to. Dlatego myślę też nie lubią tej drugiej części, tak samo jak nie lubią ostatniego Jedi w większości. I teraz możesz przejść do finału. Przepraszam, że przerwałem dygresją Gwiezdno Wojenną kolejną. No właśnie, w ogóle jestem zażanowana. <tak>, tak, 2022, dochodzimy do ostatniej części, Halloween finał, czy też Halloween Ends. Reżyserem ponownie jest Green, a głównym scenarzystą tym razem Paul Brett Logan, który na koncie ma poza tym Halloween tylko jeszcze jeden inny film, który też zresztą z Greenem realizował, więc to kumple po prostu z branży i ja może zacznę właśnie trochę od oczekiwań, bo to jest tu chyba istotne. Mm -hmm. Powiem wam, że po tym jak wy właśnie wspomnieliście o tym Tornie gdzieś na czacie, bo obejrzeliście ten film przede mną i Jerry był wtedy chyba w połowie i powiedział, że już wie do czego to zmierza, to ja się bałem, że pójdziemy tutaj właśnie w runy, magię i tak dalej, co by miało sens w kontekście tego finału drugiej części nie z tej trylogii. Że tam Jedyny mag... sens tak naprawdę. Oj, ja bym chciał, żebyśmy poszli w tym kierunku ostatecznie, bo wtedy jeszcze nie chciałem. Ja sobie pomyślałem, kurczę, no to jak teraz się wyjaśni, że Michael wstał, bo ktoś tam w jakiejś chacie w tym head on field odprawiał jakieś rytuały, no to będzie padaka, nie? Jednocześnie po się dwójki miałem straszną nadzieję, że my pójdziemy dalej w ten wątek właśnie miasta jako złego miejsca. Miasta, które jest przeklęte, nawiedzone, zainfekowane, gdzie... Ten wirus strachu, agresji, nieprzemyślanych decyzji związanych z tym będzie zbierał swoje żniwo. I tak sobie myślałem, że może się okaże na przykład, że Michael nie wstał tak naprawdę w, tej, w tym finale. Także to był, nie wiem, cokolwiek wymyślą, że Michaela nie będzie po prostu w tym filmie, albo nawet wstał, ale właśnie zniknie. Coś tam film nam powie, i będziemy po prostu obserwować Laurę i miasteczko, w którym dzieją się złe rzeczy na skutek tego, że. Sama ta trauma po prostu powoduje, ma pewne negatywne konsekwencje. A tu się okazało ostatecznie, że dostajemy nową postać i zupełnie nowy wątek. Chcę o to, oczekiwaniach, to... zanim wspomnę, tak? Tak, tak. To ja chcę właśnie tak, o oczekiwaniach, tak. bo, je, bo ja z kolei y, powiem wam szczerze, że byłem taki mocno rozdarty już na etapie zapowiedzi tego filmu, bo tak, mieliśmy z jednej strony ja od początku informację, że to ma być wielki finał trylogii. Wiedzieliśmy, że właśnie mamy dwa filmy. Nie, przecież ten film był reklamowany jako właśnie to finałowe starcie, więc byłem bardzo ciekaw, jak oni chcą to popchnąć w stronę konfrontacji pomiędzy Laurie a Michaelem, patrząc na finał Kills. No bo finał Kills jakby pozostawiał dwa takie urwane wątki, bo z jednej strony, no moim zdaniem to było jedyne rozwiązanie, żeby nadać Michaelowi nadnaturalnych jakichś zdolności. Z drugiej strony no coś trzeba było, czy jakoś go trzeba było połączyć z Laurie, no bo w sumie te pierwsze no, dwa filmy karę. o tym nie wiem, wyraźnie... Akurat było proste. No ale nie, ale to, to, to nie jest takie proste, dlatego że ten film, jeden i drugi, pierwszy i drugi, wyraźnie nam mówi, że nie ma connect, po, połączenia pomiędzy Laurie a Michaelem. Ale to pewnie dobrze laugi mogłaby go ścigać teraz, nie właśnie, żeby no pomścić no, córkę. No dobrze, Więc... ale, ale właśnie tego ja nie do końca wiedziałem, jak oni chcą to rozwiązać. A Jeszcze więcej we mnie wątpliwości wywołał pierwszy trailer, bo w tym pierwszym trailerze ja się śmiałem i napisałem coś takiego gdzieś tam w mediach społecznościowych na Twitterze czy gdzieś, że mamy Majersa w kanałach, który cosplayuje to... Bo taka była sek sekwencja, mm -hmm. jako on jest w e, pajęczynach tak, i nagle się rusza tak, w taki nienaturalny sposób. I wtedy ja, powiem otwarcie, byłem na 100% przekonany, że pójdą w rozwiązanie nadnaturalne. No bo jak ja zobaczyłem, że Majers siedzi 4 lata w kanałach w pajęczynach, no to mówię no, no nie, no, no nie ma innego rozwiązania. No po prostu nie ma innego rozwiązania. Więc się nastawiłem, ok, będzie torn, będą runy, ktoś go tam ożywi, y, ok. Stwierdziłem, już czekam na y, remake szóstki, tylko w lepszym wydaniu. No i takie mniej więcej były moje oczekiwania co do Ends. Znaczy ja miałem oczekiwania mm, jasne, sprecyzowane, ale liczyłem na bardzo fajną zabawę, bo fabularnie nawet nie chciałem się wgłębiać, jak to zostanie zrobione, ale byłem przekonany, że będę się bawił doskonale, bo na tych dwóch filmach bawiłem się doskonale. I, i przed samym seansem już, już krążyły po necie recenzje, które nie były dobre, a nawet były bardzo złe. Ja, ja byłem... Ja, ja Czułem się bezpiecznie, ja byłem przekonany, że ten film mnie niczym nie zawiedzie. Do kogoś napisałem, że nie wiem, co by tu musieli zrobić, żeby to mi się nie spodobało, nie? <śmiech> po 50 minutach nie wiedziałem, godzinę. co by musieli zrobić, no, ale, ale byłem przekonany, że będę się bawił. W fabularne rzeczy tak nie wnikałem. Trochę mnie wkurzała ta, e, to, to, to, że sam tytuł, ta, ta sugestia tego końca, przecież pierwsze plakaty nawet nie miały słowa Halloween, tylko było wielkie end, I, i, mhm. i to, że internet to podchwycił, że, że to jest w ogóle finał Halloween, a przecież ho, ho na pewno tego nie skończam. No oczywiste, że nie skończą, nie? Nie wiem, kto w ogóle oczekiwał tutaj finału Halloween, nie? finał trylogii, finał ewentualnie tej nitki czasowej, nie? A, a za chwilę dostaniemy coś następnego. Ale powiem wam, że po wszystkim ja jestem zażenowany y, promocją tego filmu. Jak już wiem, co dostałem, jak oni nas bezszczelnie tutaj oszukiwali i, i jak nas trollowali. Ten film ogólnie jest w ogóle moim zdaniem jak, jakimś trollingiem y, widzów, ale promocja, żeby zanim przejdziemy do filmu, promocja jest żenująca. I don't know bym powiedział, sugerowali na wszystkich możliwych e, polach e, finał Lori i Michaela, który dali, ale dali tak jakby sobie o nim przypomnieli, że muszą jeszcze to zrobić i pasuje do hmm, tego hmm. filmu jak pięć do nosa. No przecież e, plakaty nawet, nie? No to właśnie no, wszędzie plakaty Michael. To, no, wszystko, wszystko. W, to Pierwszy teaser, o którym mówisz, e, że ta saga się kończy. Pierwszy teaser przypomina nam jeszcze raz to zdanie, że żyje, Michael żyje, bo ja żyję I, i jeśli ja umrę i on um, to, to i on umrze, nie? I to wszystko się Zakończy. W pierwszym teaserze po, mamy większość po, pojedynku no w ogóle właśnie, tego finałowego. po seansie tego filmu to jest w ogóle już jak na plucie w ryj, bo oni w tym teaserze pokazali w zasadzie prawie wszystkie sceny, w których jest Michael w tym filmie, a łącząc i ten teaser i trailer, to w zasadzie widzimy wszystko, bo widzimy jego pojawienie się, widzimy prawie cały jego koniec we wszystkich scenach, widzimy jego morderstwo, bo on tutaj niewiele tych morderstw ma tak we własnym wykonaniu, to w tym domku, gdzie przykuwa kobietę do ścian Także no, cała kampania promocyjna opierała się na tym, że to będzie film o Michaelu i o Lori i o ich wielkim ostatnim starciu, gdzie ostatecznie sobie zrobili z nas żart. Ale to nie jedyne, bo już mnie na, trochę na etapie w tym promocji wkurzało szczucie i które chwaliłem w poprzednich filmach, a tutaj to nam pokazywano, w razie jakbyśmy nie zobaczyli, scena, że wbija drut mu w szyję, tak jak w wiedynce mhm. też wbiła i takie, ja, ja jeszcze przed filmem widziałem takie porównania, filmiki takie promocyjne, porównujące, że będzie scena jak na pierwszym planie jest Lori, a z tyłu Michael siada, czy wstaje, czy nagle się pojawia, tak jak w jedynce, nie, Potem, gdy włączyłem ten film i zobaczyłem niebieskie napisy, to trochę się tak nie wiedziałem, o co chodzi, nie? Co mi tutaj... W ogóle sam początek tego filmu jest przedziwaczny, jak, jak jest te, e, loga z stacji i jest ta muzyczka z radia i ja mówię, o co chodzi, co się dzieje? Tak mi to totalnie nie pasowało. Potem zobaczyłem niebieskie napisy, mówię, o co chodzi i ty, Jeremy, uświadomiłeś, wkleiłeś taką graficzkę A mnie Twitter. No, wkleiłeś taką graficzkę z porównaniem loga oryginalnej jedynki, dwójki, trójki i tych nowych jedynki, dwójki, trójki. Co ciekawe, tak się złożyło trochę przez COVID, że w każdy ten film powstał dokładnie 40 lat później. Jego premiera jest równiutko 40 lat po swoim odpowiedniku. No i te niebieskie napisy i czcionka są odwołaniem do trzeciej części, co, co ja się poczułem w tym momencie, że to nie jest fajny, fajne zagranie, fajny easter egg, tylko jest to bezczelne. Bo trzecia część, jak ktoś nie pamięta jej historii, no to twórcy nie chcieli już robić filmu o Majersie, a chcieli sprawdzić, czy sprzeda się film pod tytułem Halloween, który nie jest o Majersie, a jest o czymś innym. Tylko popełnili jeden poważny błąd, zapomnieli o tym poinformować ewentualnych przyszłych odbiorców. Dlatego ten film tak druzgocąca krytyka spotkała, bo sam film zły nie jest. No a ci twórcy zrobili to świadomie i jeszcze bezczelnie wrzucając nam napisy, pokazując, że robimy coś podobnego, coś innego, ale oszukamy ciebie, drogi widzów pokażemy ci w każdym możliwym materiale promocyjnym, że, że to będzie co innego, oczekuj czego innego, a potem włącz film i po prostu przecieraj nawet, oczy ze zdumienia, nie? Nawet oficjalny opis na IMDb brzmi saga Michaela Myersa i Laurie Strode yy, dochodzi do mrożącego krew w żyłach klimaksu w, w finałowej odsłonie tej trylogii, nie? No to totalnie po prostu... Zanim jeszcze hmm. przejdziemy do samego filmu, ja bym chciał poruszyć jeden wątek, który ty, to dotknąłeś, czyli kwestię obecności Michaela Majersa. bo ja od kilku dni śledzę fikołki, które uprawia część zachodniego filmowego Twittera, żeby bronić tego filmu. I między innymi jest taka narracja, że hejterzy ENDS... Nie, y, próbują właśnie powiedzieć, że to jest zły film, bo mamy tutaj mało Majersa, a jak się policzy dokładną czasówkę, to jest go tutaj więcej niż w pierwszym filmie. I, ja bym chciał to od razu zbić, że to jest żaden absolutnie argument, że jest go za mało czy za dużo, bo problemem tego filmu nie jest to, że jest mało Michaela mało, Majersa, tylko, tylko to, co z nim robią, bo no. y, to jest niestety dla mnie w kontekście tego wszystkiego, co powiedzieliście, panowie, to ja się zgadzam totalnie. To jest po prostu na plucie widzą w twarz, bo y, ja naprawdę przyjąłbym każde Halloween. Mało tego, ja uważam, y, że y, ten finał Kills jest też między innymi, czy mi tak mocno psuje właśnie ten finał Kills dodatkowo, że ja uważam, że lepiej by było y, dla tego wielkiego finału trylogii, gdybyśmy widzieli zabójstwo Majersa w Kills kiedy on ginie i po prostu go nie ma I, i wtedy by można było pociągnąć chociażby ten wątek, o którym ty Szymas mówisz, czyli właśnie tego zainfekowania miasteczka, mm -hmm. zrobić coś nowego, y, podstawić tam inną postać, pokazać w innych w innym układzie Laurie i Alison. Nie. Zdecydowano się zachować Majersa kompletnie nie tłumacząc, co on przez te 4 lata robił poza cosplayowaniem to y, y, i jedzeniem szczurów. i on pojawia się rzadko, a to jak on się pojawia, w jakim kontekście i co on w tym filmie robi, jest też kuriozalne tak naprawdę w kontekście wcześniejszych dwóch filmów, gdzie mówi my mówiliśmy cały czas, nie? Przerażająca bestia, nie? On wystarczy, że mignął na ekranie i po prostu mogłeś mieć pełne gacie, a tutaj jest autoparodium. No, jest no, autoparodium tak po prostu. Znaczy to, że jest jego mało, to też jest wada, bo, jest uporównywać porównywać do filmu sprzed 40 lat, to jest trzecia część dwóch innych filmów, gdzie było go mnóstwo. I trailery zapowiadały coś zupełnie innego, a tutaj przez pierwsze 45 czy 50 minut tego filmu nie ma Majersa i nie ma w ogóle morderstwa żadnego. I to jest też wada tego filmu, ale... No jest. No, ja, bym, ja bym jak najbardziej nie krytykował tego, gdyby ten Majers był faktycznie fajny, a tutaj każde, każde pojawienie się Majersa jest jedno bardziej żenujące od drugiego. No dobra, ale to może powiedzmy, o czym jest tak naprawdę ten film. E, otóż e, poznajemy e, chłopca Korea, To się chłopca, no, młodego mężczyznę, e, tam koło trzy wiem, lata 20... później. Trzy lata e... po, po wydarzeniach z nie? Znaczy, zaczyna się pierwsza później, scena. Znaczy 2019. A, rzeczywiście, przepraszam. Tak, mamy rodzinę dość bogatą, czy znaczy dość bogatą, bardzo bogatą, bo mają, kurczę, trzypiętrowy dom i to taki przepotężny trzypiętrowy dom w Haddonfield. Wynajmują na szybko nowego opiekuna do swojego dziecka. Jest Halloween 2019 roku. Oni już są umówieni na imprezę firmową z tej okazji, a opiekunka w ostatniej chwili zachorowała czy coś, więc wynajmują Korea. Korei przyjeżdża i ma e, zaopiekować się chłopcem. E, problem polega na tym, że to jest dość rozpuszczony dzieciak, e, bardzo bezczelny po prostu, no aż miałem Nie, ochot... zwykły dzieciak. Okay. Nie masz no, dzieci. To no, jest zwykły dzieciak. Nie wiem, ja nie mogłem go znieść po prostu. I e, Chłopak troluje swojego opiekuna, zamykając go na strychu i dochodzi do wypadku. Korei próbując się wydostać, zaczyna wpadać w panikę. To też jest, wiecie, Halloween, rok po kolejnej fali morderstw. No, chłopakowi trochę odwala, zaczyna walić z całej siły nogą w drzwi do tego stryszku, by wyważyć, po prostu jakoś wyrwać ten zamek. No i w którymś momencie mu się udaje, i Pech chciał, że chłopiec stał wtedy no, na taką odległość od drzwi, że tymi drzwiami oberwał, oberwał drzwiami. Spadł z trzeciego piętra i zginął na miejscu, i w tym samym momencie jeszcze rodzice wrócili do domu. No to był wypadek, tak? Więc yy, no chłopiec nie trafił do więzienia na szkole, ale wiemy, co się dzieje, no, zwłaszcza w małych miasteczkach, gdzie każdy każdego zna. Po takiej sprawie, no stał się takim trochę lokalnym klipem. Wszyscy go wytykają palcami, no i właśnie mijają kolejne trzy lata. Mamy rok y, 2000. 22 i widzimy życie Laurie i Allison, czyli jej wnuczki. No te Kilka lat po tragedii babcia mieszka z wnuczką razem, nie wyprowadziły się, i wnuczka zaczyna się interesować właśnie Korejem jako potencjalnym chłopakiem, partnerem. Problem polega na tym, że Korei jest trochę zwichrowany i przez to, że jest tak też wytykany staje się trochę takim pośmiewiskiem mamy jednego bogatego dzieciaka który się na niego uwziął i to w taki naprawdę nie miły, nieprzyjemny i nieakceptowalny absolutnie sposób, okazuje się, że Corey zaczyna przejawiać różne nieprzyjemne mordercze instynkty, a do tego po drodze trafia do tego kanału ze zwiastunów gdzie mieszka Michael ja w ogóle nie wiem, co tu się wydarzyło. Powiem wam, że przez pierwszą godzinę mniej więcej, bo ten film trwa prawie dwie godziny, no przez połowę ja w jakiś sposób tolerowałem wszystko, co się tutaj dzieje. Nawet, znaczy jako finał trylogii absolutnie yy, mi się to nie podobało, ale jako spin-off, który został dopięty do, do dylogii byłem w stanie wszystko zaakceptować. Tak Mamy yy, chłopaka, który jest traumatyzowany, mamy Dziewczyna, która jest też straumatyzowana. Mamy takie zajawki dotyczące tego, że Laurie się wyleczyła trochę z tego wszystkiego, że Michael zniknął. Ale ty, ty, ty, ty słyszysz, no dużo co rzeczy. o tym ty nie, mówisz. No ja już po prostu nie, nie. 10 nie, nie. rzeczy mam do skomentowania. Nie, ale to, to właśnie nie, bo ja bym chciał yy, nawiązać tylko do tego, o czym ty sama musisz mówić. Ale nawiązać do tego, to będziemy godzinę gadać. To po, po, po. Dobra, tylko skończę tam jedną myśl. Chodzi no mi dobra. o to, że mhm. jak gdyby... Miałem wrażenie, że ten film nie będzie mi chciał pokazywać takiej bardzo slasherowej akcji, gdzie mamy właśnie kolejnego jakiegoś wariata, bestie, potwora, coś tam, tylko bardziej się skupiłem na tych wątkach, że ci wszyscy ludzie są straumatyzowani w ten czy w inny sposób i właśnie widziałem w tym ten wątek infekcji nie? i oglądałem ten film jak taki spin-off tak naprawdę, coś odegwanego. i w ten sposób jakoś mi się to kleiło, ale potem, gdy Michael się pojawił na arenie, gdy szaleństwo Korea pojawiło się na ekranie no to moje marzenia, czy marzenia, nadzieje jakakolwiek ten, ten delikatny optymizm, że może to będzie coś innego, ale fajne no rozpłynęły się no to tak chyba każdy miał. Znaczy poczekaj, jeszcze zanim do Lori, no, no. Ja bym chciał tylko powiedzieć, że ta pierwsza scena mi się podobała. Ona jest, e, ona jest fajna. Nie wiedziałem, do czego to będzie zmierzać e, i, i totalnie mi trochę nie pasowała do tej trylogii, ale ta śmierć tego dzieciaka jest kurde, naprawdę mocna. To jak ci rodzice wchodzą, a on spada i to uderzenie o ziemię, trzaśnięcie w tle i wtedy jeszcze go obracają i my widzimy tam duże rzeczy. I to, że to taki przypadek, no bo ty, ty powiedziałeś, że jemu odwala, ale to nie od Odwalał, no on został zamknięty, a dzieciak biega po domu, no to normalne, że chcesz wywalić zamek, nie? Kopnięciem. Nie, nie wiedział, że dzieciak stoi po drugiej stronie. Także to otwarcie mi się podobało. Ale to, co jest po tym, ja, się, ja, ja miałem podobne odczucia jak ty, w sensie, że to akceptowałem do momentu pojawienia się Majersa, bo jeszcze nie wiedziałem, do czego to zmierza. Akceptowałem, ale to jest kretyńskie. Eee, to no jakie To są postaci, to jest kretyńskie. Ja tego, to, to, to, jest, to jest absurd. To nie ma związku z e, dwoma poprzednimi filmami. Że Lori jednak się pogodziła z tym i wyleczyła i teraz e, wprowadziła się z powrotem do centrum. Haddonfield jest, jest normalną osobą. Wywiesza dekoracje na Halloween i w ogóle szykuje imprezę. To, to, to, to nie ma związku. To, to, to, to, to, to, to, to tak jakby to zupełnie inna osoba pisała, która nie, nie rozumiała tych postaci. No, pamiętajmy, mhm. że Michael nie zginął w drugiej części. Za to On zabił Karen. zrobił <laughs> Duchę, zabił jej córkę, zabi zabił Tomiego, pozabijał pół miasteczka i gdzieś zniknął. A ona wtedy, ha minęły 4 lata, to ja się już chyba wyleczę i już będę normalna. No jest to bez sensu, nie? Znaczy, wiesz co, to ma odrobinę, znaczy, tak, to jest nie. bez sensu, ale możesz sobie tłumaczyć, że film może coś z tym jeszcze zrobi, bo ona w tym momencie musi się zaopiekować, ale sąd no i tak, wie, tak, że nie może być tą wariatką, a, a co, nie? a przez 40 lat po jedynce nie miała się opiekować córką i wnuczką, a jednak... E... Ale córkę odebrali, tak, jak w sensie była jak, jak żyła, chociaż Michael był w zamknięciu, a teraz Michael jest gdzieś tutaj, obok. Każde Halloween to jest potencjalny powrót Michaela. A ona nie, wywiesza sobie ja wam mogę, nie przed domem. Że za to, co zrobili z Laurie i Alison, ja absolutnie i szczerze nienawidzę tego filmu, bo według mnie sytuacja no, wygląda Allison tak, straszna że, jest. że po prostu. Yy, ten film jest napisany totalnie w oderwaniu od tego, co mieliśmy w jedynce i dwójce. I to, co z tym mówisz, że on jako spin-off byłby akceptowalny. Nie, ja nie, mówię, to że pierwsza zrozumieć. godzina pozwoliła tak, mi tak no, sobie no tak, mówić, nie, że tak, on tak, byłby. Tak. No okej, okay, ale to, to ja też jestem w stanie to kupić, chociaż od początku tego nienawidziłem szczerze, bo dla mnie ta y, chodząca w skofronkach y, Laurie, y, y, która co, co dostawała scenę, to ona była gorsza. Jak ona idzie do sklepu na przykład i... Yy, yy... Widzimy w ogóle jedną z niewielu scen z Hawkinsem, która, no, nie wiem, dla mnie to wyglądało trochę jakby Laurie z Hawkinsem sobie cosplayowali rolę nastolatków, które im zostało odebrane przez 40, 40 lat temu. I stwierdziłem, że okej, okay, no to jeszcze może coś z tym zrobią. Ta, ale bo ona Laurie wtedy przecież ma 60 wychodzi. kilka lat teraz i gdy rozmawia z Frankiem, to zaczyna sobie okręcać włosy wokół palca. Tak, I to jest fajne, ale bez sensu. Tak. W sensie no fajna tak, scena. Nie ma to sensu, nie? Ale, ale ta scena po prostu ma dalsze konsekwencje, bo mamy wyjście przed sklep i nagle się okazuje, że ta sąsiadka, która się przewija przez całą trylogię, zarzuca jej, że to ona sprowokowała Majersa. Ja się za głowę złapałem, nie? Po prostu mówię, jak? Jak? Jak w ogóle mógł ktoś napisał po prostu tego rodzaju zdanie, nie? To, to, to Nie powinno się to zdarzyć. Zaraz, albo chwilę wcześniej, albo chwilę później, widzimy, że Lauri pisze książkę, i to jest tak pretensjonalne, że po prostu to, to jest straszne. Ta narracja z Ofu do tej książki to po prostu to w latach 80. to już była autoparodia w horrorach, nie? A w 2022 na wielki finał nowej trylogii Halloween to jest po prostu... Zbrodnia, to jest zbrodnia. A cały ten film, to, że robi z Laurie idiotkę, to, to jest jeszcze, nie wiem, to mógłbym na to machnąć ręką, bo uważam, że z perspektywy całej tej trylogii to niestety Laurie jest najgorzej napisaną postacią, bo ona w dwójce narzekaliśmy, że jest słaba, ale ona tam była wyłączona w dużej mierze przez to, co się z nią stało, więc no, można było na to machnąć ręką. I tutaj też można machnąć ręką. Ale to, co scenariusz robi z Alison, to po prostu, no. to jest, ja normalnie byłem tak wściekły, przecież scenariusz Alison, z świetnej postaci z jedynki, z fajnej postaci z dwójki, robi po prostu kom kompletną idiotkę. Kompletną idiotkę, która nagle z dziewczyny, która nawet w kryzysowych sytuacjach dogadywała się z babcią, nagle zaczyna się zachowywać jak sfoszona nastolatka. No fakt, że to w z... drugiej połowie filmu nie, się zaczyna. Pierwsza połowa jeszcze jest okej. Okay. No, no tak, ale, ale, ale, ten swój ale romans, niestety... Nie? No, no tak, ale właśnie sam ten romans, no moim zdaniem to, że Alison e, e, dziewczyna też o określonych jakby przejścia, rzuca się e, tak totalnie naiwnie w romans właśnie z takim creepem, to jest dla mnie też dziwne, bo... bo tu mamy tyle jakichś yy, czerwonych latarni na początku tego związku, mm -hmm. że to głowa mała, a ona Ale się wiesz, rzuca to, że... po prostu w tę relację no kompletnie bez sensu, a z każdą chwilą jest coraz gorzej, bo mówię, bo scenariusz, żeby to jakoś wszystko umotywować, musi zrobić z Alison idiotkę, no musi zrobić, bo inaczej to on, ona by nie, nie była w stanie przy tym Koreju funkcjonować przez drugą godzinę filmu, no więc robią z nią dziewczynę, która po prostu naiwnie nagle wierzy w miłość, ale i właśnie w swojego druga Korea godzina filmu jeszcze, bo sam początek nie to, bo tam mamy co, to, to jest jakoś tam podbudowywane, że ona widzi, że tak, on ale też jest dziwny, pieczenie na jednym Ogniu. Tak, ja wiem, że to ale jest. Ale nie mi chodzi godzinie. o to, że w momencie, gdy o, tam jest tak, na przykład taki dialog, że Alison mówi: Słuchaj, oni wszyscy nas wytykają palcami, patrzą na nas jak na dziwaków, nie? No to ja to na przykład rozumiem w sensie t, t, to spojrzenie, nie? Kori wtedy tam stwierdzano, dobra, ale ty jesteś bohaterką, która przeżyła Mayer, atak Majersa, ja jestem psychopatą i zabójcą dzieci, nie. I to jest jeszcze do kupienia, ale to, że gdy potem kori, zmienia się po prostu z dnia na dzień, gdy kori, tak naprawdę bez motywacji, nie? bo to, że on jest za zaszczuty no i tak, tak dalej... No tak, totalnie, no totalnie bez motywacji. Tak, tak no to, to, to, nie, to nie ma prawa tak na niego działać. To, że miasteczko jest zainfekowane w kresie cudzysłów, tak jak to wcześniej już ujmowaliśmy, to też nie ma prawa tak na niego działać. I to, że on przechodzi tę przemianę, a ona jak gdyby jej nie, spo, nie zauważa, to jest kretyńskie. No bo... tak, no, no tak, no musieli ją po prostu ogłupić totalnie i zrobić z nią ślepą, naiwną, ślepego, naiwnego podlotka. No, I takich tu... y jeszcze do tego głupich wątków w tym kontekście jest więcej, no bo się okazuje, no bo już sam fakt, nie, że Korei jest wytykany palcami przez to, że nieumyślnie spowodował wypadek ze skutkiem śmiertelnym, to już przecież jest mega trauma, tak? Ale jeszcze musieli mu wpakować matkę, która jest ewidentnie chora psychicznie i odklejona od rzeczywistości na tak, 100%. Tak, to jest kolejne, kolejna klisza, która była zgraną kartą tak, ale jeszcze taka jakaś temu. właśnie nie tylko nadopiekuńcza, w ogóle jakaś robnięta. Tu go bije w twarz, tu go zaczyna całować w ustanie, więc jakieś takie wątki w ogóle yy, no ekstremalne znowu w tym kontekście. Zero subtelności, zero delikatności. Ojciec, który znowu niby jest spoko ojcem, ale jednocześnie go nie ma w tej rodzinie, ale tak w sumie ma ten swój warsztat i, czy znaczy warsztat, no to, to swoje złomowisko i tam, no, pewnie przy nim jakiś warsztat i sobie dłubie przy autkach, ale tak naprawdę nie, no, nie ma tej rodziny. No to, to to jest zupełnie niepotrzebne. Nie już sam ta trauma wystarczyła. Nawet przy normalnej czy kochającej się rodzinie myślę, że to by spokojnie wystarczyłoby zniszczyć człowieka, ale nie, mamy właśnie budowane, że on w ogóle całe jego życie jest jakieś nagle takie dziwaczne. I jest ta w miarę normalna Alison, która widzi w nim kogoś podobnego do siebie, początkowo spoko, ale nagle Corey zyskuje pewność siebie, co nie ma sensu i ona tego nie zauważa, nie? Jak gdyby i do tego tak naprawdę Laurie Y, która widzi to zło jak lumis w oczach y, właśnie innych, y, to to też do, na przykład y, czysto teoretycznie jak sobie o tym myślę o, świetny pomysł, nie? że ona poczuła to, co przy się, zauważyła to samo, okej, okay, ale to, to jak to jest rozwinięte i to, że ona się nie dogaduje z Alison, a przecież spędziły trzy lata razem, tak, opiekując się sobą nawzajem, a nie ma tutaj żadnej komunikacji, to jest kretyński i w ogóle ja wam powiem, ja byłem przekonany, że Alison zostaje odrzucona od Korea, że jej wątek zostanie jakoś odklejony, pójdzie w innym kierunku, a Corey będzie nowym Majersem, że w ten sposób ten film chce zamknąć trylogię i otworzyć sobie furtkę na kolejne filmy, a gdy się okazuje, że Corey jest po prostu jakimś tam wariatem tego jednego filmu, to to ja zdębiałem, ja w finale po prostu nie wiedziałem, co się dzieje. Znaczy wiesz, już ten początek, jak, jak oni, tam jest chyba scena w barze, kiedy, i, i to jest jeszcze... Nie, wiem, 40 minuta filmu, tam jest jeszcze sporo odcinek czasu, który minie, zanim on znajdzie się w kanałach. Znaczy sporo 20 minut, no tak 15 no, no minut. No tak, ze 20 minut jest, jest taka sekwencja, gdzie ja mam w notatkach napisane, czy oni do cholery sugerują, że korej zabił dzieciaka przez przypadek, tak jak mały Majer swoją siostrę, bo już w tym momencie to, to coś takiego jakby zasugerowane i ja się naprawdę za głowę złapałem. No bo wiecie, ja rozumiem jakąś tam traumę, tak? Rozumiem, że to, to było dla. Haddonfield też pewnie jakieś tam wydarzenie, ale z drugiej strony, no, żyli w cieniu masakra. Moje wydarzenie rok wcześniej zginęło 10 e... no tak, strażaków. No, no to chciałem powiedzieć, czy tam. Dziesięciu no i pół przecież... miasteczka potem. No, no i, i, i Majers tam rozwalił po prostu ze il... 20 osób w Kills, nie? A nagle tutaj jeden gościu jest w ogóle jakimś na. A nowym boogimenem, bo przez przypadek zabił dzieciaka. No to, to jest straszne. To jest po prostu poziom pretensjonalności mm. i złego stenopisarstwa poza skalą dla mnie znaczy ja tego pomysłu nie kupuję ja wiem, że to może być spoko, ale to mogło być spoko jako wiesz Halloween 10 wydane gdzieś tam na VHS-ach kiedyś znaczy to by mogło być tak Halloween spoko, Story, nie, coś takiego właśnie spoko zupełnie... na zasadzie takiej jak oglądają dzieci kukurydzy 8, 9 czy, czy któreś tam, ale, ale nie spoko jak, jak na film zamykający trylogię to jedno jak na film, który jest trzecią częścią naprawdę fajnych filmów nie? na tym etapie ja nie kupuję tego pomysłu. No a jak jest, jak dochodzimy do sceny, to znaczy po pierwsze, gdy, gdy ja już pogodziłem się z tym, bo przez pierwsze 40 minut jeszcze myślałem, że to pójdzie w innym mhm. kierunku i, i jeszcze mnie ten film tak nie bolał. Ale gdy pogodziłem się z tym, że to będzie teraz nowy tutaj jakiś morderca, to ja już byłem wkurzony. Ja już, mi się już to oglądało źle, ale gdy dochodzimy do koszmarnej sceny wejścia do tych kanałów... No, I ja to mówię, jest kurde, straszne, no przecież nie. to nam pokazano na trailerze. Już w tym momencie mi się lampka zapaliła. I gdy dochodzimy do tego, że pojawia się Michael, który... No na tylu płaszczyznach jest to złe, począwszy od mhm. tego, że on cztery lata, lata temu wybił pół miasteczka i, i zniknął I, my, i teraz nam chcą powiedzieć, że on przez 4 lata siedział w kanałach. I, I co jakiś i to czas jakiś wychodził i wciągał no tam to, ciało. No i chyba nie wraca w cyklu. No, ja, ja, Jakiś dziadek Mando, dziadek Menel i, mówi. Ile razy oglądałeś i czytałeś to? O Jezu, ale no to, no to jest co innego, nie? Demon zasypiał na 27 lat. To jest co innego zupełnie. A tu dziadek mówi, dziadek Menel mówi tam lepiej nie wchodź, bo tam jak ludzie wchodzą, to już nie wychodzą. I, i, i on sobie tam żyje, pod mostem, w centrum miasta, siedzi, nie? To już jest złe. A to jak on został nowym obi -Wanem, nowego Darta Vadera, tutaj kompanem w zbrodni i mentorem nowego Majersa, to jest po prostu to jest po prostu no, nie, mów, nie mów, że ci się nie podobała ta halmerkowa zbitka scenek, jak sobie spojrzeli głęboko w oczy i mamy ja. takie przebitki, takie... Ja, ja, ja wam powiem, że ja się bardzo długo udziłem, że Majersa w tym filmie nie ma. Tak, ja się powiem. bardzo długo udziłem, że go tutaj nie ma, że nie po prostu. No. Jak już się pojawił, to nadal byłem przekonany, że go nie ma. Tak. Że wiesz, że on go tam widzi, ale to jest ten moment przełamania, on się staje nowym mordercą, a Majersa tu nie ma. Mhm. I nawet jeśli widzieliśmy ich razem i nawet jeśli widzieliśmy, że Michael zabija, bo tu jest kilka takich scen, nawet ta w domku, gdzie no, on nie mógł wejść, bo, się robi, nie? bo ta go zamknęła, mm -hmm. a, a Myers wyszedł i on widział, jak zabija, to mówię, dobra, to jest źle zrobiony ten motyw po prostu, który już widzieliśmy wielokrotnie i wielokrotnie widzieliśmy go źle zrobionego, nawet właśnie na takiej zasadzie, że, że w momencie, gdy doszło do twistu, to się pukaliśmy w głowę, przecież to sensu nie ma, nie. ale się udziłem, długo się udziłem. no niestety się okazało, że to jest Myers i że to wszystko jest tutaj bez sensu. Jest to tak bez sensu. Nie wiem, kto to wymyślił, kto na to wpadł. Mhm, mm Tak, bo y, okazuje się, że Korej spotyka Majersa, Majers go chwyta, no i to powinna być jego ostatnia minuta życia, w sensie Koreja, ale Michael patrzy mu w oczy i ostatecznie go nie zabija. Y, Korej wychodzi, atakuje go bezdomny. I bezdomny w ogóle właśnie mu mówi, że o, zazwyczaj jak ktoś wchodzi, to nie wychodzi. Wróci tam do środka. I wtedy go zabija. I to to w ogóle jest, Znaczy ja wiem, że to jest niby facet, który jest szalony, dlatego Michael tam żyje, bo nawet jeżeli on by powiedział komuś, że Michael tam jest, to nikt mu nie uwierzy bo to jest jakiś yy, właśnie chory psychicznie bezdomny alkoholik i tak dalej, ale nadal to, że Kori zabija tego bezdomnego, że go po prostu nie odpycha czy coś, to, to nie ma sensu. W sensie ja wiem, że on jest też poobijany, że przed chwilą dostał tam po twarzy, został zrzucony, uderzył się w głowę czy coś, no ale to nie jest moment, że jak się walnę w głowę, to zabijam pierwszego gościa, który na mnie naskakuje, nie? Aha. A to też jeszcze, bo, bo tutaj, wiecie, to, to jest trochę tak, że tutaj niby nam próbują powiedzieć, że po prostu Kory pękł po tym, jak właśnie tam te, te, te gangusy młodociane czy i tam, Spółka mhm. tak, i Spółka go tam po prostu nacisnęli o jeden raz za mocno. Ja nie Tylko, wiem, ja... czy to jest tak do końca tak powiedziane, bo jednak potem ojciec mówi, że go raz minął na ulicy i, i, i, i ojciec tego dziecka na początku, które zginęło mhm. i że on mówi, że on nie miał do niego Ale nie po tym że, wydarzeniu. Tak, tak, tak. To, to jest tego, że on... po tym wydarzeniu to, były, to to nie miał kiedy go minąć nawet. Nie, ale ale nie no właśnie jest, jak ale... wyszedł z tego kanału, zabił bezdomnego, to ojciec dziecka zabitego w scenie otwarcia chciał do niego podjechać autem, bo mhm. czuł się winny, że no wie, że to jest wypadek straszny wypadek i tak dalej. No, ale ja to rozumiałem, że to dużo wcześniej było. Nie, nie, to, to było tego właśnie dnia. I dlatego on teraz o tym opowiada. Ale nie, tylko wiecie, bo ja uważam, że to, to też jest ważne, żebyśmy to podkreślili, bo to też jak mówiłem o tych fikołkach, które niektórzy uprawiają, aby bronić tego filmu, to mówią, że to jest taki super motyw, że właśnie mamy Majersa w tle, a mamy tego Korea. Tylko, że ja uważam, że jeżeli mowa o jednej wizji, jednej spójnej trylogii, to to powinno się pojawić w tle w pierwszym filmie. Nawet to to, to Ale nie, to jest nieważne, to, Jerry, bo Korea to, jest ale, źle poprowadzona. Ale nie, właśnie. no chodzi o to, nie, nie, że jednak pociekaj, po, pociekaj gdzieś już wcześniej powinno tak, być, jeżeli faktycznie wiesz, że... to sobie akceptujemy, że był taki pomysł, a to jest pomysł z czapy wyjęty. Tak, a to jest, to jest po prostu źle zrobione, bo to się pojawia znikąd. Gdybyśmy mieli, to mówię, ten wypadek w pierwszym filmie, nawet jak na otwarcie, taki szoker, nie? że nie mamy tutaj Majersa, tylko mamy o wypadek z dzieckiem i jakiegoś tam Korea, nie? I, i dopiero później przez do Majersa i tak dalej, ten Korej by się tam nam przewijał przez dwa filmy jako właśnie, nie wiem, potencjalny szaleniec, mógłby w szpitalu na przykład być prowoderem całej tej akcji i byśmy widzieli, że on popada w szaleństwo, to by się to, to by było złe, ale dałoby się bronić. To A nic tutaj nie zmieniło moim zdaniem. To, to, to jest poprowadzone karygodnie, bo na przykład dla mnie cały wątek Alison i Korea, to jest... Ja, ja miałem takie skojarzenie, był taki film z Reese Witherspoon i z Markiem Warbergiem Strach, który się nazywał. Mhm. I to był taki dla mnie, to, to jest w ogóle przykład notabene całkiem fajnego filmu, ale to jest właśnie przykład tej kliszy, którą widzieliśmy wielokrotnie w latach 80. i 90., czyli mamy jakąś tam która poznaje Bad Boya i, i gdzieś tam się w nim zakochuje i to prowadzi do jakiejś tam tragedii, nie? I to jest po prostu ten wątek, tylko fatalnie, ale to fatalnie poprowadzony, bo po prostu od momentu, kiedy Korei yy, yy, puszcza się peronu, to, to po prostu to jest co jedna scena, to jest gorsze, nie? I to, to, to, I to najgorsze w tym wszystkim jest to... Że to nie dość, że to psuje postaci z wcześniejszych filmów. Nie dość, że to nie ma sensu ani w kontekście Majersa, ani w kontekście nawet postaci Korea, bo przecież umówmy się, taki wypadek też nie powinien go właśnie tak jak mówisz, Szymas, zmienić go w taki konkretny sposób. Ale ten film, nawet pod kątem tej slasherowej warstwy, jest zły. Bo po prostu te, te sceny, na przykład jak tam na y, y, y, tym śmietnisku, tym, w tym takim złomowisku samochodów, jak na przykład jest ta scena... Kiedy Laska ucieka przed samochodem i, i biegnie, wiecie, na wprost, po prostu jak przed kulą. Yy, zamiast uciec między samochody. Yy, w ogóle to wszystkie ale w ogóle sekwencje... laska, w, laska jest na bramie gwiazdowej. Samochód wbija się w tę bramę, ale także ta brama nie odskakuje, tylko zostaje rzucona tak no, na płasko no, no, na ziemię. No, no, no, no. I przejeżdża po tej dziewczynie pod tą bramą, a ona żyje potem. Tak, nie, no, to w ogóle generalnie. naprawdę. To, to, to, jest, to jest tak kuriozalne ten killing Korea, że to ja się za głowę łapałem po tym Kills, gdzie mówię, te wszystkie morderstwa były efektowne, pomysłowe. No chwaliliśmy przecież właśnie Była rozwiązania. Była oświetlenie. Tak, choreografia, wszystko, kamery. muzyka. A tu nic nie ma. Tu, tu nawet Carpentera nie ma. Powiedziałem, że wrócę do muzyki i ja w ogóle mam taki take, że Carpenter, który też robił muzykę do podpalaczki, to on chyba troluje tych ludzi, którzy sięgają po te jego filmy, nie, bo Carpenter miał robić przecież też podpalaczkę i, i i ja mam wrażenie, że to, to tak stwierdził, że okej, okay, to chcą mi tutaj robić, i to, to im zagram tą muzykę, niech, niech pokażą, czy potrafią doskoczyć. Co jest o tyle zabawne, że Gordon Green w różnych wywiadach mówi, że on chciał tutaj zrobić swoją wersję Christine. I ja, jak to pierwszy o Jezu, raz przeczytałem. Za dużo, za dużo, za dużo. To już jest za dużo dla mnie, bo ja najpierw chciałbym jeszcze poczekać, daj mi jeszcze sekundę, jak się chciał ja nawiązać, wal, że, wal, no? że faktycznie e, ja nie wiem, czy by to coś pomogło, to co mówisz, bo to nadal byłoby złe. Ale, no ale w tym filmie przez to, że oni nas oszukiwali od początku, przez to, że my się przez 40 minut łudzimy, że to pójdzie może w innym kierunku, to ten film nie wybrzmiewa absolutnie pod tym kątem, bo ja, ja nie odczytywałem tutaj tych scen tak, jak powinienem odczytywać. Jak on się pojawia na imprezie w tej masce i odkłada sobie ją na stół bilardowy, to ja to odczytywałem tak jak w każdym Halloween, że za chwilę przyjdzie i tej maski nie będzie, bo mhm. akurat i ją, ją na chwilę założył, żeby udawać jego albo coś, nie? E ta maska była fajna, ten on jak morduje przy basenie, jak wbija tam w szyję w tej maseczce swojej, to to wygląda fajnie, ale ja to już tej przez to, że... To na wróble, tak? O, no, o przez, no, no, no, no. Przez to, że przez te 40-50 fil minut filmu ja cały czas się udziłem, że to pójdzie w innym kierunku, to ten film ale... przez to też nie wybrzmiał, mhm. bo wiesz, mamy nagle scenę, jak Lori podchodzi do okna i widzi jego stojącego przy krzakach, tak jak wcześniej Michael. I to, ja, ja tych... tych punktów, tych checkpointów nie odczytywałem tak jak trzeba, bo, bo ja cały czas myślałem, że to, mówię, nikt nie wpadł przecież na tak kretyński pomysł, żeby to poszło w tym kierunku, więc mm -hmm. ja myślałem, może to Lori zaczyna odbijać albo coś i ja sobie dopiero zdaję sprawę, że to idzie w tym kierunku w momencie, jak on spotkał Majersa i jak zabił inną postać, a to już było za późno, bo to było to już złamanie, to już był ten, wiesz, całe podprowadzenie dla mnie było nudne. Było pieruńsko nudne, mówię, pokazują mi postaci, a ja nie wiem, do czego to idzie, nie? Gdzie jest mm -hmm. Majers, gdzie jest to, co mi obiecywano. I ja całego wstępu, który normalnie, w normalnym filmie, pewnie bym go odczytał tak jak trzeba i pewnie by wybrzmiał, przez to, że tutaj to jest wprowadzone nagle od czapy i nie wiadomo skąd i nie wiemy po co i nie wiemy do czego to zmierza, bo oszukiwano nas przez całą, e, przez całą promocję, to w ogóle nie wybrzmiewa. To jest po prostu nudne. Te 50 minut jest nudne, ale masz jeszcze nadzieję, że do czegoś to zmierza. A, nudziło, a po 50 minutach tak... tracisz tę nadzieję i nagle jesteś wrzucony na dno basenu. I... Ale to, o, o Jezus, czym ty Marek, mówisz, Mando, ja jestem, nie? Y, że ty się oszukiwałeś, to ja ci powiem, że ja nawet. Ja byłem przekonany, że to nie pójdzie w tym kierunku, nawet gdy to już było ewidentnie w sensie ja, filmu. Ja nawet nie mu... tyle, że się oszukiwałem, ale ja wiesz, tym w ogóle dlaczego nie pomyślałem na początku? Przecież, zobacz, dlaczego Corey, z którym przecież chce być z Alison, na przykład y, miałby zabijać w masce, którą od niej dostał, nie? Przecież to jest taki po prostu chwila, moment i cześć, ja jestem drugim Majersem. majers zniszczył ci życie, tak? No w sensie nawet na tym takim najprostszym poziomie tej ich relacji, nie? To było Tym tak bardziej, że wiesz, to nie, to nie działa też dlatego, że tutaj Majers był zawsze tą taką siłą natury, nie? które mordował, były czasem po te powiązania tam z rodziną, nie, właśnie, Lowry i tak dalej. Właśnie Majers nigdy nie miał dalej. motywacji, nie? To jest też pojęcie Ale, ale w właśnie, a, a tutaj on jest po prostu zazdrosnym dupkiem, tak? Z jednej strony, a z drugiej strony kolesiem, który nagle postanowił wyrównać rachunki w swoim mniemaniu i to jest piramidalnie głupie. Tak, no ja i to tak próbowałem jak... czytać, że wiesz miasteczko straciło swojego boogiemana i stworzyło nowego, ale to też nie gra. Po pierwsze, nie, nie straciło Boogiemana, bo on nie zginął. No. Po drugie, no to, to, to, to nadal nie gra, to nadal nie pasuje, nie? I czemu Myers miałby z kimkolwiek współpracować jeszcze? Oni się tam szarpią w jednej scenie. Jak był ten moment, kiedy Kori podbiega do Majersa i nie w ogóle nie wiadomo też do końca o co mu chodzi, zaczyna się z nim szarpać i zabiera mu maskę jeszcze, nie? To ja w tym momencie zacząłem się śmiać. Ja tak, tak no, siedzę sobie i no. jest takie... No ja, wiesz co, ja to na tym etapie też tak odczytywałem, że miasto już nie wierzy w Myersa i dlatego on traci siłę. Myślałem, że w tym kierunku idziemy, że, że final Kills dał siłę, dał taką, w ogóle samo Kills dało taką siłę Michaelowi, a potem, że on ożył w końcówce dlatego, że to miasto dawało mu siłę, a teraz miasto przestało w niego wierzyć, więc on osłabł i faktycznie jest słaby, bo go Korej potrafi przewrócić, zabrać maskę, a on tam ledwo jest w stanie wstać mhm. I, i myślałem, że to tak będzie, że, że to o to w tym chodzi, ale to mi nadal nie gra tutaj, to mi nie pasuje. Tak bardziej, i... że ja wam powiem, że y, tutaj y, y, według mnie cały problem z tym filmem jest to, że on jest mega pretensjonalny, bo y, nie wiem czy wy zwróciliście uwagę, ale w tej absolutnie otwierającej scenie, jak y, Korej wchodzi po schodach, on jest normalnie filmowany i prezentowany jak w Nosferatu. I y, ja dopiero później, ja mam to w notatkach, że fajna scena Korei y, jak y, w Nosferatu, tylko z perspektywy finału i tego, co się później jakby dowiadujemy o, Koreje, o Koreju, to ja mam wrażenie, że to był znowu taki y, taki... Y, Motyw, że scenarzyści stwierdzili już na tym etapie będziemy taki foreshadowing robić, tylko to jest pretensjonalne, a nie fajne, tak? I tutaj takich rzeczy jest dużo, bo przecież jak na przykład mamy w tej późniejszej sekwencji... I taki foreshadowing jak, jak Korei... wysugerował, że on już wtedy był zwichrowany. Nie no na tak, takim... no co, co nie ma sensu, co nie ma sensu w perspektywie całego no. filmu. A, a tej, takich pretensjonalnych rzeczy tu jest mnóstwo, bo przecież jak mamy na przykład scenę, kiedy Korej śpi na tej plamie krwi w tym domu, Przecież ja, no, ja już tam robiłem facepalm za facepalmem, ale i tak się złapałem za głowę. Nie mówię, kto to wymyślił, nie? Kto zrobił coś takiego? A przy tym jeszcze te dialogi, wszystkie, które są po prostu. A tak właśnie, a mi, złe. Bo tam jest taka scena, że on się budzi w tym miejscu, gdzie zginął chłopiec w scenie otwarcia, budzi się Korea i on rozmawia z Lori, która znika potem. To wy to odczytujecie, że Lori tam była, czy że to były z widy Korea? Już wiesz, to już na tym etapie chyba była. A, miałem załamane ręce i czekałem. a to czemu to się skończagowała jak Majers? Bo mnie się wydaje, że to jednak były zwidy w takim razie, no bo nie wyszła drzwiami, tak? Nie, mi się wydaje, że ona tam była. Nie, to po prostu było też tak złe wydawało, Ale tak jak mówię, ja na tym etapie już, już naprawdę, y, to był pierwszy Halloween, który ja w, w, na tym etapie chciałem już przyspieszyć na, jakoś na półtora, żeby tylko dojechać do końca i, i zaliczyć. Mm, także nie wiem. No ja czytałem, że była, ale y, nie sądzę, ja żeby czytałem, tutaj... Że tak, takie, no, to, no tak, tak, odczytywałem tę scenę w tym sensie. Odczytywałem, okay, że Michaela nie było, a był. Może jej tam nie było, ale nie sądzę, żeby tutaj jeśli tak się bawili, to, to zrobili źle jak wszystko. Bo ja bym chciał jeszcze tylko, żeby nie zapomnieć o tym. Jerry wspomniał, że sam Green powiedział, że on tu zrobił swoją wersję Christine i że napisał do Carpentera, czy nie za mocno to jest Christine. I ja w pierwszym momencie mówię co? No ja właśnie też tego nie widziałem, a teraz nie mogę on zobaczyć. Tak... I tak, I tak, wiesz, Jeremy wytłumaczył tak na, na, na tyle, na ile na, na tym etapie rozumiał, a ja nadal mówię co? Ja nadal tego nie rozumiem. I teraz już to trochę rozumiem i to jest jeszcze gorzej napisane. Po pierwsze kompletne niezrozumienie Christine, bo Christine jest o opętaniu no, jest i o miłości. To jest w tym wszystkim. To jest mhm. o miłości, a tutaj jest o wariacie, o facecie, który nagle wariuje bez powodu i to nie ma związku z tym, co robi, co było w Kristin. Ja bardziej teraz, jak my rozmawialiśmy, to widziałem fragmenty, które on wyszarpał z Kristin. to totalnie bez sensu, czyli wiesz, e, warsztat takie. samochodowy, mhm. nadopiekuńcza matka, która tam też byli dopiekuńcie rodzice, tylko, że t, t, tam to miało sens. i Łobuzy, tam to, które tam go no, męczyły no. i tak dalej, i tak dalej. No ale to, to jest to, co mówisz, bez zrozumienia materiału. I, i, i to, mi, to to jedno zdanie Greena mi pokazuje, że on, ja nie rozumiem, bo w jedynce i w dwójce on panował w miarę nad sytuacją i, i, i ja nie miałem zastrzeżeń do niego jako do filmowca. Ale w jedynce i dwójce Carpenter był też wykonawczym producentem i tak dalej może oni tam jednak mieli Trójce większy on, wpływ na to on jakby w ogóle jakby to robiło jakieś totalne beztalencie które nie ma sensu a jeszcze nie, nie ma sensu nie wie Jezus Maria ja już nie umiem powiedzieć Mówi, że robi coś i nawet jak to mówi, to tego nie widzisz, mhm. a jemu się absolutnie tego nie udaje zrobić. I chce coś zrobić, chce nam wmówić, że, że ten bohater przeszedł na tym etapie przemiany, jednocześnie pokazując go na początku już w taki sposób. Chce nam wmówić jedno, jednocześnie robiąc zupełnie co innego, nie? no właśnie, to ta motywacja jest dla mnie największym chyba problemem że jej nie ma, tak? że bohaterowie robią rzeczy tylko pod scenariusz i... ale zwróciliście uwagę że Green na końcu nam mówi jaka była motywacja, bo przecież jakbyśmy nie zrozumieli o co mu chodziło w filmie to na końcu znów z offu totalnie po prostu pretensjonalnie i z dupy słyszymy zło nigdy nie umiera ono tylko się zmienia dobrze Oloć, e, Dobra. ale wiecie właśnie co? mówiliśmy o slasherowości, nie? No to tutaj y, na przykład y, po, po tych świetnych scenach właśnie z jedynki i dwójki, jak mamy na przykład scenę w radio i bierzemy radiowca, tłuczymy jego maria. głową Masakra. i tłuczymy jego głową o konsolę tam stojącą przed nią i się okazuje, że od tego tłuczenia w no, mu się zniekształciła jakoś twarz i język mu odstaje, spuchnięty i jak zbierze nożyczki i obcina mu język, to był moment jak spagał parodii i to, to, to cała magia właśnie pierwszego, drugiego filmu tutaj nawet na tej płaszczyźnie, nie? Po prostu tych efektów praktycznych wyparowała, bo jest, to jest straszne, w ogóle ja już tak bym do tego finału zmierzał, bo tam jest najwięcej tego slashera, bo przez no, cały film no. nie ma to też zgadzam się absolutnie z tym, co mówisz, ale wiesz ta końcówka jest przerażająco beznadziejna. Najpierw wchodzi na scenę korej w stroju Majersa, który popełnia samobójstwo nagle, z, z, nie wiadomo skąd. A na to wchodzi Alison, która dalej się kłóci z matką. I ja po prostu Ma, to jest jak, straszna ja, scena ja to już miałem czoło prawie wklęśnięte od facepalmów, palmów, nie? A wtedy nagle sobie przypominają, ej, Michael Myers i pojawia się Myers na to i te sceny, wszystkie sceny z ich konfrontacji są do dupy. To są sceny, w których nam się chce pokazać, ej, tak było w jedynce i patrzcie, znów tu mhm. tak jest, znów wyszedł z tyłu, tak. znów ten drut wbity, znów to, znów tamto i gdy mamy scenę na stole, gdy ona, gdy oni go pokonują i to znów tak sobie myślałem, no, on znów nie ma siły, nie? To nie jest już ten Majers, który był w Kills, i ja nie wiem czemu, bo mi film tego nie mówi. Wszystko mówi z e, łopatą w głowę, wbija nam tekstem z Ofu, a tego mi nie tłumaczy. Ja tego nie rozumiem trochę. I jak mamy tę scenę, gdzie nagle mamy te przebitki, bo to chyba jest podczas zabijania Majersa ostatecznego. Tak, i o mój Boże, to jest hallmark, ta, kompila tak, tak, tak. ta kompilacja z innych Masakra. Halloween. Jezus, Maria. I wtedy nagle ten sojusz znów Alison, które tam go podcinają mu gardę, i, tak, i ale właśnie to... w ogóle zobaczcie, Alison wbija do domu, nie? I, I widzi, że jej aktualny chłopak przebrał się za mordercę babki i prawdopodobnie zaatakował babkę, tak? I w tym momencie widzi, że ten koleś nie żyje, ale zamiast. No, to jest logiczna interpretacja, nie? Że Korei przyszedł tutaj w stroju Majersa. W ogóle po co miałby przyjść do jej domu, nie? Jeszcze w stroju Majersa? No to przecież chyba powinna stanąć po stronie babki, nie? A ona ma jakiś kryzys strzela focha i. Wychodzi. No, ale wiesz, to, to, i, wtedy, i wtedy nagle, ja mam wrażenie od tego momentu, bo, bo już Korea, ja już chcę o nim zapomnieć, w cholerę. I film <grym> też o nim zapomina. Bachy nie ma, nie? Nie ma Korea i se przypominają, ty zostało 20 minut, a to jest w sumie Halloween Ends. no to wtedy, To mhm. wtedy Majers przychodzi na scenę, nie? Przecież to jest tak doklejone i tak źle zrobione. To jest, no, to, to jest chyba najgorsza, czy na, najgorszy y, finał Halloween y, z wszystkich Halloween. Znaczy cały ten film jest w ogóle najgorszy z wszystkich Halloween według mnie, ale to w podsumowaniu. Ale ten finał w domu, gdzie mieliśmy mieć epicką ostatnią konfrontację, wszystko zmierza do końca, nie? To jest do dupy, a jak wtedy dostajemy, nagle se przypominają, że miasteczko przecież też musi wziąć w tym udział, Jezu, więc biorą scena tego, na, biorą tego jak Majersa, no, na dach radiowozu i wszyscy Zrobią idą procesję w pochodzie. w nocy i całe miasteczko wychodzi, jakby wszyscy czekali po prostu, I prostym, nagle nie? policjant mówi, my tak nie pracujemy, a wychodzi czarnoskóry szereg z jedynki i dwójki, bo w końcu nie było, to musiał się pojawić, ale dziś tak będziemy pracować i idzie ta procesja i oni podjeżdżają do tej brykieciarki i ja mówię, Jezus Maria, cały czas w filmie udowadnia, że może być gorzej. I ja wam powiem, że by, jak jest scena, jak ona go wnosi do tej brykieciarki. ja byłem przekonany, kładzie, że ją złapię za nogę w tym ja, momencie. Nie, ja, to ja byłem jeszcze gorzej, bo ona go kładzie, a my nie bardzo widzimy. Ja byłem przekonany, że ona już go włożyła na te urządzenia mielące i nagle ona tam wchodzi i staje. I pochodzi, żeby włączyć. I ja mówię, ona właśnie stanęła w brykieciarce i chce się zmielić z Majersem. Mówię. Mówię, normalnie bym powiedział, nikt takich kretynizmów nie wymyśli, ale tutaj to tak będzie, nie? I dopiero potem kamera pokazuje od góry, że one stoją na takim, oni stoją na takim podejście i ona go dopiero wrzuca. Ale, ale byłem ja przekonany, myślałem, że ona może Że ona zginąć, chce nie? popełnić teraz samobójstwo, żeby Majers już nie odżył. A, a, a jej wnuczka pociągnie za sznurek, nie? I, ale tak czy siak to nie uratowało tej sceny, e, bo ona jest po prostu koszmarna. Ale jeszcze Jelenia to, że Michaela całe Myersa miasto wyszło, tak? Osoby, które w ogóle nie powinny ogarniać, co się odwala, tak? Wyszli, przyszli, przyjechali... I, I nikt nie pisnął nawet, nie? W sensie po prostu idą, jakby to było coroczna jakaś... No właśnie, to jest takie, to jest jak. To, to, to by pasowało może jeszcze po, po Kills. Mhm. No nadal właśnie, by, było, nadal właśnie. by było to było. Nie ludźmi, którzy polowali. A, ale nie... wiesz, zjednoczenie się miasta, ale nagle dostajemy e, 70 minut, czy ile tam nawet więcej miasteczka, które jest nagle zupełnie inne, gdzie nam się próbuje powiedzieć ustami Alison, że oni ją wytykają palcem. Gdzie oni ją wytykają palcem? No po tym, co, co widzieliśmy w Kills, to ona nagle staje się bugiemenem tego miasta gdzie oni sami spowodowali śmierć niewinnego człowieka krzycząc, zło umrze dziś, nie? Mhm. to teraz nagle ten się staje boogiemanem, to jest zupełnie inne miasto, tak jak wszyscy bohaterowie są inni, Taki to miasto nie ma związku z miastem z Halloween Kills, a nagle na koniec przypominają, sobie, musimy dopiąć trylogię, więc to miasto wychodzi i razem się jednoczy, żeby zabić boogiemana, chociaż samo wcześniej stworzyło innego, zapominając o tamtym, tu się nic nie klei, nic. Tutaj mamy momenty, gdzie chcą napisać nową historię, która jest bez sensu, a potem przypominałem sobie, że mają starą historię, którą przecież powinni tu zamknąć i to nadal jest bez sensu, bo, bo jedno nie pasuje z drugim, nie? Ten finał jest absolutnie żenujący, a jak potem jeszcze siadamy przed domem i pr znów przychodzi ten biedny Hawkins, który jest z niej zakochany. <laughs> Czy znaczy, najpierw jeszcze Alison wybacza Laurie, bo już się pogodziły. Od czasu, jak się kiedyś pocałowali na imprezie i przynosi jej zakupy i ta kamera pokazuje maskę Majersa na, na stole i i ten głos z ofu to jest po prostu, to jest obrzydliwe. No, jeszcze przynosi jej warzywa, nie, co jest taką ramą fabularną tutaj z tymi zakupami wcześniejszymi, nie? Bo on kupował mięso, a nie warzywa. A Alison wybaczyła babce, jakby miała co jej wybaczać w ogóle i wyjeżdża po prostu, by się uwolnić od Haddonfield. To w ogóle było me, mega zabawne na początku. No bo umówmy się po akcji z 2018, gdybym mieszkał w Haddonfield, to albo bym się od razu przeprowadził, a gdybym nie mógł, to bym w najlepszym wypadku, tak, wyjeżdżał co roku pod koniec października na dwa tygodnie po prostu, tydzień przed Halloween, tydzień po Halloween, nie? Skoro wiedzą, no, że Michael to, to, to, żyje. No tak jak, tak jak mówimy, no przecież tu się absolutnie nic nie klei i to tak trochę zmierzając do, do jakiegoś tam podsumowania, to ja wam powiem, że y, ja jak spojrzałem na, na Enc, w trakcie to naprawdę, zresztą Mando był świadkiem, bo mu niestety zapewniłem nieciekawy wieczór, bo mu od któregoś momentu zacząłem pisać swoje żale. Nie, no ja już byłem po seansie, wiesz, to też się wyżygiwałem, nie? No ale po prostu naprawdę byłem wkurzony niesamowicie, ale stwierdziłem tak na chłodno i też jak zacząłem czytać te próby obrony tego filmu, że spróbuję spojrzeć na to inaczej. I nie, ten film nie broni się nijak, on się nie broni jako slasher, on się nie broni jako autonomiczny film, a jeżeli spojrzymy na niego w kontekście trylogii, to to jest naprawdę zbrodnia I, i, i ja to w zasadzie na tym bym chciał skończyć, nie? bo to jest, to jest dla mnie to ja się nie boję użyć tego słowa. Pamiętam e, Torna e, z szóstki, pamiętam e, Michaela stojącego przy kapłanach w e, szatach, tak? pamiętam, <laughs> e, pamiętam e, Buster Rimesa e, e, straszącego Majersa, tak? pamiętam śmieszkującego LL Cool J Nic nie, nie, jest... nie jest tak złe jak no. Halloween Ends. Nic, naprawdę. To, no. to jest, to no. jest, bo, bo ten film on on jest zły realizacyjnie, też nie wiem, co się pod tym kątem stało, on jest pretensjonalny, on jest głupi, on jakby robi straszne rzeczy z postaciami, nie, to, to, jest, to jest naprawdę absolutne dno, nie, to... to... To tyle ode mnie. Przepraszam. Ja wam powiem, że ja po tym filmie musiałem przetasować, przewartościować niektóre rzeczy, o których wielokrotnie mówiłem, bo ja wiele razy mówiłem, że kontynuacja nie popsuje oryginału i że czemu się bać, czemu się bać, że kolejna część nie, no przecież nadal będziemy mieli ten dobry film, a ja autentycznie to mi zepsuło to jako całość. Ja nie mam ochoty trochę wracać do jedynki i dwójki, bo to mi rozpieprzyło te filmy. Ja nie miałem ochoty dzisiaj trochę z wami gadać. Tak jak zazwyczaj o złych filmach z przyjemnością mi się gada, tak ja na ten podcast czekałem od lat, bo całą tą naszą podcastową tutaj na razie trylogię budowaliśmy trochę pod to, nie? Też, że wyliczyliśmy sobie, wiedzieliśmy, że to akurat będzie ten finał przed tym podcastem, gdy do niego się doczłapiemy. Ja czekałem na to. Ja na ten film czekałem jak na zbawienie, nie? Ja, ja, ja ci jarałem tym niesamowicie i po prostu Jakbym dostał, jakbym dostał cegłą w mordę. Ja, ja, ja trochę zaczynam rozumieć tych ludzi, tak jak m, krytykowałem przez lata ludzi rozczarowanych z Skywalker odrodzenie, że jeszcze raz nawiążę do Gwiezdnych Wojen, m, bo wtedy ich nie rozumiałem, że czemu oni tak plują. No nie podobało ci się, no to już przestań gadać w internecie o tym. nie A teraz sam mam ochotę, po prostu jak widzę każdy post, który mi mówi o tym, ile ten film zarobił, albo jakiś post o y, reklamowy tego filmu, to ja mam tam mam ochotę, wiesz, same łapki w dół i, i, i tylko napisać, że coś wy coś zrobili z tym filmem, bo jestem po prostu jestem tak rozczarowany, tak bardzo rozczarowany tym filmem. W tym roku Blumhouse dwa razy mnie wkurzył. Eee, dwa razy tak mocno. Raz <śmiech> Mają dobrą no. no ale też zrobili czarny telefon, więc powiedzmy jakaś tam średnia się, no nie, nie wyrównuje się, ale ja wyszedłem z podpalaczki wkurzony, ja wyszedłem po prostu załamany, wnerwiony i, i naprawdę przez kilka godzin mnie to trzymało, tak Halloween Ends yy, ja kończyłem oglądać po prostu tak wkurzony, że oni tak to spieprzyli, że, że no, no ja nie wierzyłem, że coś takiego mogą zrobić, nie? Nie wierzyłem, że mogą mi tak spieprzyć film i to jest dla mnie najgorsze Halloween, jakie powstało nie było gorszego, a też pamiętam wiele, no może nie tak wiele, bo to nie była aż tak zła seria. Ona nie miała złych filmów. Ta szóstka była zła. No Resurrection się do niektórych rzeczy ludzie czepiają, ale ja lubię w miarę Resurrection. A Halloween finału to jest film koszmarny. Koszmarny, który wywalił mi trylogię i tyle. I tyle. Zakończmy, zapomnijmy, niech to zniknie. Hmm. Znaczy ja i przez moment chciałem się trochę znaczy kłócić. w sensie powiedzieć, że no nie wiem, bo jak pamiętam o tych runach i o, tym, e, o tych dwóch finałach e, tego ostatniego Halloween, to, to też no to nie mam nie bardzo złe dobre. wspomnienie. Ale rzeczywiście ale, mimo wszystko... Ale z tego punktu widzenia teraz nie wolałbyś runów i magii ożywiającej Michaela? No pewnie w, znaczy w tym momencie to wiesz, to jest taka myśl, że cokolwiek, nie? Chociaż pewnie można by <laughs> robić gorsze rzeczy. Kurde, ale no to... pamiętamy dziadka, dziadka szamana w porcie. Co prawda, to była wycięta scena, której ożywiał Michaela. To też było ale lepsze. Ale tam to też wszystko było, było lepsze. No, no wiem, ale po prostu, ale było moje no fatalne, było do, właśnie dlatego teraz... porównuję do fatalnej sceny, która była i tak lepsza. No tak nie wspomnieliśmy też o intro, bo w sumie to intro też pod kątem interpretacji jest ważne, bo w tym trzecim filmie mamy dynię, w której rośnie druga dynia i rozsadzają tę pierwszą od środka, w tej drugiej rośnie trzecia dynia i rozsadza drugą od środka i w niej rośnie czwarta i tak dalej. No tak bo dalej. zło się zmienia, nigdy nie umiera. Zło rodzi zło, ale tak. że w tak dosłowny sposób to się nie spodziewałem. No pre Pretensjonalność level po prostu mm -hmm. Gordon Green. Znaczy nie w ogóle, znaczy ja nadal nie rozumiem czemu to jest zamknięcie trylogii i, na którym etapie oni w ogóle wpadli na pomysł, że zrobią coś takiego, nie? Bo to nie ma żadnego sensu, żadnej logiki. To jakby mieli to zrobić w dwa miesiące filmu, no to może by... No ma... zamknięcie tak. jest totalnie doklejone. 15 minut, podcięcie gardła, brykieciarka, pochód, zamknięcie Tak, ale trylogię. zobaczcie, przecież można było puścić na przykład final Kills, nie? W sensie to, że Michael wstaje i zabija Karen i na przykład puścić to znowu i pokazać, że to był sen Laurie na przykład, nie? Po latach. I już, po prostu anulowali to. Hamsko, bo hamsko, ale po prostu tego nie było. I Michael nie żyje, zabity definitywnie i teraz Corey ma po prostu jakieś omamy, tak, wydaje mu się tylko, że znalazł Majersa czy coś takiego, a Haddonfield jest po prostu przesiąknięte złem i Jakoś właśnie miasteczko rzeczywiście wytwarza morderce i to by może. Znaczy to też by było kiepskie zamknięcie trylogii. To co mówisz, to też nie jest dobre. Każda próba obro obrony tej wizji nie będzie dobra. Po prostu tego nie powinni cholera jasna robić. Hmm. Powinni zrobić normalny finał, normalny, porządny slasher z Majersem i zakończenie e, tej trylogii. No jak to tak. Jak mi się wydaje, że oni się, wiecie co, oni, moim zdaniem, się trochę zakiwali Kills. I, I wydaje mi się, że z perspektywy całości to jednak widać, że stało się dokładnie to, co Ty Mando mówiłeś w przypadku Gwiezdnych Wojen, że wbrew temu, że tu jest jeden twórca, tu nie było spójnej wizji na te filmy. I oni się chyba zorientowali po, po finale drugiej odsłony, po, po zabija, że po prostu no, nagle mają nieśmiertelnego Majersa, nagle zabili jedno pokolenie Stroudów, no i coś z tym trzeba zrobić. No i. No i pokombinowali tak, jak pokombinowali. No. No, ale, ale nic wiesz, nie no, zrobili. W, w Gwiezdnych Wojnach poszli do punktu wyjścia, tak jakby trochę nie było tej drugiej części. No a tu części. uciekli do przodu, no. A tu, a tu po prostu wymyślili coś zupełnie innego, co jest bez sensu też no, no tak, no, no, tu, bo tu wszystkie wątki, tak jak mówimy od 40 minut pewnie absolutnie nie mają sensu nie? bo, bo wiecie, mi nawet, tak nawiązując jeszcze do Majersa, mi nawet nie przeszkadza normalnie w slasherze, że właśnie nieśmiertelny morderca mi powraca po rasenty, ja naprawdę nie musiałem mieć runów w szóstce, ale mhm. no, kurde, tu, tutaj jednak po tym finale Kills ja oczekuję, że się dowiem jakim cudem jedząc pajęczyny i sztury Majers przeżył 4 lata w kanałach. No i no. tak głupio ja nie przypominam sobie, żeby wrócił morderca no i, i, i znów, jeśli chcemy robić historię nowego mordercy, no to skupmy się na nim, chociaż to powinien być inny film. Niech ten Majers będzie wizją, niech ten Majers będzie tylko majakami, niech on będzie w głowie tego Korea. Byłoby to trochę lepsze, nie, jako w wtedy nie nawet jako jak wszędzie, nawet na tym do etapie konfrontacji Korei, jako, czy po prostu nowy zabójca i Laurie, nie, To też by mogło być spoko bez Majersa wtedy. Ale on takie rzeczy też być. Takie rzeczy też. taki był. Mhm. Też nie miał Jasona, tylko faceta, który biegał w masce i, i co prawda za to jest krytykowany, ale to, to nie był problem, bo to był tak naprawdę Jason, tylko Mm -hmm. Tylko to nie był Jason, nie? No takie rzeczy też były już. No. O Jezu, Jezu, Jezu. I w ten sposób dotrwaliśmy do końca. Ciekawe, czy ktoś z nami wytrzymał prawie trzy godziny. Dawno takiego odcinka ja no, nie nagraliśmy. Co roku tak było prawie. No. <laughs> Teraz czekam, czy będzie zapowiedź czwórki. Przepraszam. Co, Corey strikes again. Nie, no, nie, ja z przyjemnością, to czy to będzie reset. Nie? No mam nadzieję, Jezu, mam nadzieję, że to będzie Ale nie linie, mówi o czwórce przecież... trylogii, nie o nowym fi Halloween. Nie, nie, no mówię, Cory strikes trylogii. again. Cory nie żyje, ale zło nigdy nie umiera, tylko rodzina. Ale to Alison może wyjechała i zacznie mordować. Alison będzie mordować, zabrała maskę, miała ją w Nie, barasznie. ja bym chciał już to zamknąć. Nie chcę, ja chcę, na, chcę następny Halloween, ale nie... Niech oni już zostawią to w Jimmy Lee Curtis, bo to, że ona mówi, że ona już skończyła z Halloween, to ona już kończyła wielokrotnie mm. z Halloween i na ekranie i, i pewnie też prywatnie w życiu, ale nie, niech to już się skończy, niech oni zrobią coś na zasadzie czwórki, piątki albo jeszcze czegoś innego. Ja, ja z przyjemnością będę dalej oglądał Majersa, jak zabija, ale... <laughs> Już te darujmy e, takie fabularne <laughs> powiązania z jedynką, z, no. czy z innymi. Zróbmy coś nowego. Znaczy nie, no pewnie kontynuacji nie będzie, no bo też tak naprawdę ta trzecia, bo pierwsza część właśnie według IMDB przynajmniej miała budżet 10 milionów, druga 20 milionów i ona zarobiła chyba 130, czy coś takiego. A ta na razie 70 zarobiła. A też A już miała już budżet w sumie... 20, nie, więc e, no, no, no, no, nawet spadek bardzo, bardzo, no niby nadal potrojona, potrojone ale zyski, żebyśmy... ale... Mhm. Żebyśmy zakończyli na optymistycznej nucie, teraz Gordon Green robi trylogię Egzorcysty i to na pewno będzie miał dobrze przemyślane. Zabiłem no. podcast, przepraszam. <grystanie> Jesus, kto mu to dał? <grystanie> Z tego co pamiętam, to chyba Egzorcysta 3 miał kilka wersji, nie? Tak, chyba tak. No, no to, to Biorąc pod uwagę, jak Gordon Green nawiązuje do, subtelnie do oryginałów, to ciekawe, co zrobi w Egzorcyście trzecim. Hmm. Ja nawet nie chcę myśleć o tym. Ja chcę pamiętać ideologię i na tym się skupiać, a tak naprawdę no, finał finał nie będzie za bardzo dla mnie istnieł, No prawda jest taka, że do tego finału nigdy nie wrócę, tak? Dylogię, ja myślę, że naprawdę mogę ją zobaczyć sobie kiedyś dla przyjemności nawet, tak? W sensie rozrywkowo czy ze znajomymi, a do finału nie wrócę raczej już nigdy. Przenigdy. I tyle. No, ja też Ach. nie zamierzam. Dobra. Również. Proszę, <głos》>. w ogóle ciężko się mówi, nagle, nie? Zeszła ta energia. No, no, no, dlatego, dlatego jestem jeszcze bardziej wkurzony, bo ja sobie lubię pogadać, a ten podcast mi też nie sprawił przyjemności, chociaż powinien. Po takim podcaście zawsze Zajarany wracałem do domu i włączałem jeszcze jakieś Halloweeny. Teraz, teraz widziałem Halloween chce, nie? Nie? jeszcze Jeszcze Blumhouse poproszę o jeszcze jeden taki film, i będziemy sobie robić maratony nocne. podpalaczka Halloween NC i, i, co, i coś na finał. No, grubo pojechali akurat w tym roku. A mieli dobrą pastę długo. No, ale nic to dobre nie trwa wiecznie. Dlatego rozstajemy się na kolejny rok z Majersem, ale za rok powrócimy, prawda? No jasne. Powrócimy. Co prawda ja nie przepadam za filmami Zombiego, ale zobaczymy. Może je polubię. Ostatnie mi weszły bezboleśnie. Teraz nie wiem, jak będzie. Na pewno nie będzie gorzej. Nie ma szans raczej. Dobra, to serdeczne dzięki panowie za rozmowę. Dzięki Michale, dzięki Hubercie. Dzięki, dzięki. Dziękuję ci bardzo. Słuchaczkom i słuchaczom też dziękuję za to, że wytrwaliście z nami do końca tego etapu tej podróży. Już w sumie możemy delikatnie zajawić, że prawdopodobnie weźmiemy się za kolejną dużą franczyzę niedługo i nie będziemy czekać do Halloween 2024 czy coś takiego, tylko gdzieś po z nią ruszymy. Więc trzymajcie rękę na pulsie i słuchawki na uszach w pogotowiu, ale to za jakiś czas, a na dziś kończymy. Tradycyjnie już będę Wam życzył klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście.